Witamy bardzo serdecznie w 50. odcinku podcastu Bezimienny, standardowo ja będę Prowadził ten odcinek, czyli Christian Kender, a ze mną jest w studiu Tomek Zawacki. Cześć, witam wszystkich. Oraz Rafał Radomyski. Cześć, witam, dzień dobry. Słuchajcie, z pewnością słuchacie niejednego podcastu. Pewnie nie jesteśmy jedynym podcastem, którego słuchacie i z pewnością zauważyliście, że każdy podcast żyga podsumowaniem tego roku, roku 2015. My nie będziemy tego robić. Z pewnością wiadomo na co wypadło, Wiedźminy, Fallouty, inne tego typu rzeczy, więc nie będziemy tego robić, bo szkoda naszego czasu i myślę, że szkoda też waszego czasu, po co macie słuchać w kolejnym podcaście, że kolejny raz wygrał Wiedźmin, nie ma to żadnego sensu, dlatego w tym, w tym odcinku podcastu kompletnie nie będziemy tego robić. Co będziemy robić? Dowiecie się z przebiegu tego odcinka, na pewno coś powiemy o Gwiezdnych Wojnach, Rafał na pewno powie coś o grze wyścigowej, a Tomek Wam opowie trochę o przygodzie z ps trójką. Więc słuchajcie, zaczynamy 50. odcinek, jest 28 grudzień, nagrywamy w wieczorny poniedziałek i nasz nowy temat, Hyde Park, co ostatnio robiliśmy, ogrywaliśmy i niech zacznie Tomek. No i ogólnie po świętach wszyscy są najedzeni pierogami i rybkami. A oprócz Kro tego, krokiecikami też, tak? No właśnie, właśnie. Chciałem to powiedzieć, krokiety. No, no. A ja właśnie ja się nie spotkałem, żeby krokiety były. Wiesz, u mnie zawsze są te pierogi, pierogi ryba grzybowa i tyle. My nie mamy dwunastu potraw na no są jeszcze. Takie takie pasteciki pieczone też z tymi z, z kapustą i grzybami. No to pasteciki, no to są przecież krokiety. No nie krokiety, dla mnie są, krokiet to jest mięso. taki naleśnik. Krokiet to jest taki, znaczy, mogą być czym innym, ale to jest taki naleśnik zawinięty duży, tak? Obnożony. No, no, no. To, to jest no. krokiet. A ja mówię, pasztecik taki malutki, taki ciasto takie puszyste, które wiesz. Chyba wiem no, o, o co ci chodzi. Wiem fajne. o co ci chodzi. No. Tak, wiem o co to ci chodzi. To jest fajne. fajne. Wiem. To, to, to też miałem, ok. No, Nie też miałeś, tak? Zatem no policzyłeś ale. Policzyłeś do 12? Op... No, ja jakbym policzył każdego śledzia na każdym talerze, to może do 12 doliczył. No. no dobra, to no, dobra, o to, no. Tak. No, tak o jedzeniu rozmawiamy, ale też w trochę mięska pograłem, to znaczy dostałem. Gears of War, wszystkie trzy części, bo pogra... pograłem sobie po prostu w Ultimate Edition, tą co, tą, co jest nowa na Xbox One i muszę Wam powiedzieć, że ona jest naprawdę fajnie odświeżona i to jest kolejny dobry, to można powiedzieć, że to jest ekskluzyw, tak, na tej konsoli, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te trzy poprzednie części Gearsów, 1, 2, 3, i to w sumie cztery są i Judgment, to kurde, nie wiem, czy je pamiętacie, ale one naprawdę genialnie wyglądają i na Naprawdę nadal się w to fajnie i przyjemnie gra. Eee, i, I jestem naprawdę zdziwiony tym tymi starymi grami. Bo ogólnie ja ostatnio mam jakiś taki sentyment do starych konsol eee, i starych gierek. A jeżeli chodzi o konsolę, no to się muszę pochwalić. Tu już chłopaką się przed nagraniem chwaliłem, ale teraz się słuchaczom pochwalę. Do mojej rodziny konsol dotarła nowa stara zabaweczka, czyli PlayStation 3 i to jeszcze w wersji FAT. I ojejku, ja się znowu w tej konsoli zakochałem, wiecie? każdy z was miał pewnie PlayStation 3 w domu, tak? Krystian, Rafał mieliście, macie? Miałem Fata, później Slima, Fat mi się spieprzył, później kupiłem sobie Slima. No i słuchajcie, w porównaniu do PlayStation 4 to ta konsola wymięka, tak? No bo, no bo co, parametry nie te już osiągnięcia nie te i w ogóle ale jestem tak zdziwiony pozytywnie, że, że po prostu no, ja jestem zaszokowany, jak zdałniona jest ta PlayStation 4 wiecie? Słuchajcie gry w 3D, one nadal wyglądają zajebiście, jak ktoś ma telewizor 3D konsola sama, konsola sama informuje ej, chcesz pograć w grę 3D zapomniałem całkowicie o tym, praktycznie zapomniałem, że, że gry kiedyś były w 3D, tak? no, teraz na czwórce gier w 3D nie ma kolejna sprawa, gitary, perkusje różne akcesoria, tak? no, no, kiedyś to było standardem aż do wyżygania się, aż to do tego momentu, że to się przestało sprzedawać, każdy, każdy wie jak to było, ale powiem wam, brakuje mi takich rzeczy ogólnie na Playstation 4 no, no, pamiętacie quiz bazy te zostawy z czterema kontrolerem, że to było genialne, ja się dziwię czemu oni takich rzeczy teraz nie robią, tak? czy znaczy, tak. wiesz, pomału, pomału chyba, nie wiem, starają się może do tego wrócić, bo zobacz, że mimo wszystko w końcu dostałeś Guitar Hero i Rock Benda, tak? W tym roku pod koniec tego roku wyszło więc może za jakiś rok może w przyszłym roku, może jak będzie ten VR Chociaż właśnie nie, wiem. to no. wszyscy walą teraz na VR i dlatego no właśnie. tu też jest nie, nie, nie będzie tak, tak dużo, bo, bo, bo teraz jest, wiesz, co innego modne, tak? Mhm. Eee, nie wiem, ale w, doskonale zdaję sobie sprawę Tomku e, i wiem o co ci chodzi. Szkoda na przykład, że te bazy nie są kom kompatybilne z PS4, chociaż moim zdaniem powinny, powinny być. I powiem ci, że sam bym to kupił, bo, bo właśnie to, to była świetna sprawa. No i dodatkowo też jeszcze jest jedna, jedna sprawa odnośnie różnorodności gier. Ja, ja, dobra, powiedzmy sobie, że PlayStation 4, jak i Xbox, no bo to jest w sumie są next-geny, tak, no to już troszeczkę na rynku są, a i troszeczkę tych gier powinno być. Z drugiej strony też rozumiem, że konsole są za krótko, żeby mieć jakąś tam potężną bibliotekę, ale w porównaniu do, do tego, co ja mam, Możliwe do ściągnięcia na PlayStation 3, ponieważ wszystkie gry z PlayStation Plus, PlayStation Plus mogę pobrać ponownie. Jak ja przeglądam, co ja tam mogę pobierać, no to ja się łapię za głowę. Platformówki, jakieś szelaniny przygodowe, no mamy Ratchety, mamy Katrin, e, mamy, y, mamy Just Causey, mamy, no, no po prostu ja co chwilę pobieram, ściągam, usuwam, gram, przypominam sobie gry sprzed 3-4 lat. I jedną z takich gier jest Final Fantasy XIII które, od której praktycznie się odbiłem, kiedy miała swoją premierę, ponieważ to był najuboższy final, jaki, jaki kurczę, pamiętam i najbardziej się różnił od tych standardowych, starych Final Fantasy ale teraz ponownie się w nim zakochałem, w sumie tak w skrócie mogę powiedzieć, że kurczę, to graficznie wygląda na poziomie niektórych gier z PlayStation 4 tak? no, i i, kurczę, i nawet ten sam fakt pokazuje jak deweloperzy oni są leniuchy, jak im się nie chce na tej czwórce cokolwiek zrobić, kurczę to mi dopiero uświadomiło, że jak ja bym sobie pograł w takiego prawdziwego JRP'a na, na PlayStation 4 no, kurczę, niech te gry w końcu wyjdą takie, takie przemyślenia mam, nie, podczas e, grania na PlayStation 3 no, znaczy, pomału po te JRPG wychodzą, ta, ta seria Tales of cały czas wychodzi i będzie wychodzić zaraz Final 15 w ciebie uderzy Kingdom Hearts 3 w Ciebie uderzy, to już, to już są takie pełnoprawne RPG. No i oczywiście Ni Nino Kuni, ale, ale to graficznie pewnie nie będzie odbiegało od jedynki, więc równie dobrze mogłoby to być na PS3. Tak mi się wydaje. Więc myślę Tomku, że wcześniej czy później dostaniemy takie gry, jakie będziemy chcieli. No ja, tak ja mam nadzieję, wydaje. że w 2016 Sony wróci na ten prawidłowy tor i, i naprawdę puści wszystkie swoje marki i zaczną te gry naprawdę pokazywać, bo teraz no bieda, bieda mhm. tak Tomku, coś jeszcze ogrywałeś przez święta, tylko katowałeś PS3 wiecie co, na chwilkę dostałem się do Alfy, nie wiem w sumie co to jest do Fable Legends na Xbox One i mhm. tak, jak, tak jak uwielbiałem poprzednie części dla pierwszego Fable kupiłem Xboxa, klasika dawno, dawno temu i, i byłem po prostu oczarowany tą grą dwójką, trójką tak samo to Fable Legends nie ma nic wspólnego z poprzednimi częściami gry oprócz tego, że dzieje się w podobnym, czyli znaczy w tym samym świecie, tak, świecie Albionu, i gra wygląda podobnie. Klucze z takiego przygodowego RPG-a akcji y, zrobili praktycznie koopową strzelaninę. I i, I w sumie jestem bardzo smutny, że że poszli w te ślady z tą, z tą, z tą odsłoną, bo kuczę, e, gdyby oni wrócili do starego takiego klimatu. Wyobrażacie sobie takie next-genowe Fable na Xbox One. Przecież to by pozamiatało, przecież to by się sprzedawało lepiej niż, niż Halo. Tak i, i mi się tak wydaje. Więc jeżeli ktoś nie grał albo się nie dostał e, i chciałby e, pograć w Fable Legends, żeby sprawdzić co i jak, to nie warto, bo praktycznie to nie ma nic wspólnego z Fable ja ci powiem, Tomku, że zawsze ta marka była dla mnie mocno casualowa może pierwsza część nie nie aż tak bardzo, ale wiem, że druga, trzecia to było strasznie casualowo, dla mnie przy, przynajmniej no i ten Fable nigdy mi się tak do końca nie, nie podobał, więc a czy ma więcej fanów niż Halo? no chyba mi, nie nie wydaje mi się, żeby miało więcej fanów niż Halo, tak czuś jak faktycznie szkoda, że ten E, szkoda, że ta najnowsza część e, mówisz, że w, jest zupełnie inna, daleko od oczekiwań. E, to w ogóle chyba w przyszłym roku wychodzi i to zaraz chyba, tak? Coś e, luty, marzec chyba. Nie mam, nie mam kompletnie nie najmniejszego pojęcia, pojęcia nie, i, i tak nawet samo, mnie to ale, nie interesuje. Nie? No, tak, no tak, no tak, no tak. Ale aha. A e, pamiętasz ten remaster jedynki bodajże? Jak genialnie go zrobili? No pamiętam, pamiętam. W ogóle przecież Fable to stało naszymi wyborami, naszymi decyzjami, które, które mhm. zmieniały praktycznie bohatera, cały świat otaczający i, i, i to był właśnie taki... To było fajne, jak no? mówisz Fable, to właśnie kojarzysz te wszystkie wybory i takie patenty Piotrusia, a, a teraz... W w tym, no to, to jest po prostu kołpowa, kanapowa strzelanina, tak? gdzie każdy ma różne umiejętności, są strzelcy, są rycerze, są magowie i każdy musi razem sobie pomagać, żeby przejść jakiegoś trudniejszego przeciwnika. No, korytarz, korytarz, killurum, korytarz, killurum, korytarz, kilurum praktycznie z tego, co pograłem chwilkę. Mm -hmm. e, Okej, okay. więc no, ja nie mam e, więcej pytań do tego tytułu. E, coś jeszcze Tomaszu, miałeś ciekawego? święta? W święta dostałem dużo prezentów, to było ciekawe też. I, I nie było żadnej rózgi, tak? Nie było żadnej rózgi. A wy jakieś dostaliście? Grzeczny byłeś. No ja akurat y... rózgi żadnej nie dostałem. Czyli, czy grzeczny? Nie wiem, czy grzeczny. Może by się pojebały adresy Mikołajowi, ale już to nie wiem. Nie? <sum> no tak, tak, tak. tak. Ja się wzbogaciłem o falauta czwartego. I się nic nie chwaliłeś? No co ty? Tak siedzisz cicho. Ma falauta czwartego. No mam falauta czwartego czy też czwartą część. Yy, znalazłem pod choinką, a w zasadzie na choince, ale nie pytajcie dlaczego. Yy, no odpaliłem go, w sumie trochę pograłem w niego parę godzin gdzieś tam. Yy, trochę się w pewnym momencie, znaczy całkiem fajnie się zaczynała przygoda, w sumie ta historyjka, grafika nawet jakoś yy, tam ludzie narzekali, ale jakoś nie jestem wybredny tak bardzo, chyba nie wiem, Całkiem, całkiem mi pasowała no zbyt wiele nie pograłem, może to było, nie wiem, z 6, może 8 godzin. Eee, próbowałem tych różnych sobie opcji i tam tworzenia broni, jakieś budowanie bazy, bo to praktycznie na no, od razu wszystko jest e, dostępne, więc można sobie trochę czasu poświęcić. Natomiast trochę w momencie, kiedy trafiłem na jakąś, e, znaczy to jest taka, taki, taki minus powiedzmy rpg ów w których nie masz typowych korytarzy i, i jakichś tam sektorów które możesz sobie zrestartować ewentualnie możesz wczytać save'a, chyba że go nie zrobiłeś i była tam jakaś jakiś potworek do zabicia, do którego potrzebowałeś minigana, a ja minigana zużyłem na coś wcześniej yy, więc nie mogłem sobie z nim poradzić, więc stwierdziłem, że sobie wrócę do bazy wcześniej ale byłem zbyt obciążony, ale za bardzo byłem leniwy, żeby wyrzucić rzeczy, które nazbierałem, bo chciałem je wykorzystać, bo takie dziwne poczucie zbieractwa się uruchamia w tych wszystkich, yy, znaczy no w ach nie? Zbieractwo jest takie dosyć naturalne. No i jak sobie zrobiłem 10-minutowy spacer na 2 km, bo postać była obciążona, to mi się znudziło i już nie ciągnąłem tej rozgrywki dalej. A następnego dnia pojawiła się fajna promocja, bo, bo w sumie na PS Store można teraz bardzo dużo fajnych tytułów znaleźć w niezłych cenach, yy, takich takich, no nawet ciekawych. no Jest trochę, trochę indyków, ale w sumie sporo jest dużych tytułów w naprawdę niezłych cenach. I wyciągnąłem Need Speed za 124 zł. co ciekawe tydzień wcześniej raptem czy tam 10 dni wcześniej jako jeden z 12 tytułów był chyba za, za 169, więc warto było poczekać na pewno dla tych pięciu deszek więcej. A sobie jak muszą ten, jak się muszą wkurwiać ci goście, co kupi, kupili tą grę na tych właśnie 12 ale byłem, okazjach. Oczywiście, że tak, a byłem ciut, ciut od tego, ale stwierdziłem nie, nie, nie kupię, jeszcze nie, jeszcze to nie jest to, jeszcze nie jestem przekonany. No ale się przekonałem, bo siedziałem w kółko, chciało mi się pościgać, chciało mi się pojeździć, bo dla mnie jednak muszę mieć jakąś grę wyścigową na konsoli. I tak się wnerwiałem i wnerwiałem, no i, i w końcu kupiłem. Będąc wciąż nieprzekonanym, pamiętam przecież to wszystko, co w becie było i, i co rozmawialiśmy, na co narzekaliśmy. I powiem Wam, że wciągnęło mnie jak nigdy. Naprawdę poświęciłem chyba ze 20 godzin Need for Speed zresztą na pewno widzieliście jakieś tam na, na, na, na fanpage'u naszym e, obrazki z tegoż. No, z, e, spamowałeś z metala to teraz spa, spamujesz z NFS -a. no trochę pospamuję z NFS bo tam jakieś ciekawe rzeczy czasem, czasem się udaje zrobić, czasem fajne zresztą od tego jest ta konsola żeby coś tam z nich wyciągać ale ogólnie rzecz biorąc to, to powiemy o tym przy grach może trochę więcej No na pewno sporo pograłem w tego Need for Speed i to w sumie najciekawsze jest, że w zasadzie w pierwszy dzień świąt całą nockę praktycznie do piątej rano Potem, mhm. potem jeszcze drugi dzień świąt w ciągu dnia, potem jeszcze wieczorem wczoraj też wieczorem yy, i w ciągu dnia w niedzielę i jeszcze dzisiaj po powrocie z pracy, więc no jakoś się nie mogę oderwać, jakoś mi się nie chce włączyć nic innego teraz no, ale dlaczego to, to za chwilę e, Okej. Okay. czy coś jeszcze Rafale miałeś ciekawego przez ostatnie ym... dwa tygodnie znaczy, no wieśka jeszcze trochę grałem, ale co wiecie, Wiedźmi to sobie tam... Jak pograłem, jak mam 20 godzin na liczniku, no to jeszcze nie wyszedłem na dobrą, znaczy na dobrą sprawę. Wyszedłem z białego sadu i zrobiłem wielkie what the fuck. Jak zobaczyłem, jak ogromna jest ta mapa i, i że ja to muszę wszystko zwiedzić i. i, i kurwa. Jest, jest taki dinozaur, nie? Taki mem, co wchodzi do wody i, i ma te e, palce środkowe wykierowane, nie? I idzie i mówi nope, nope, nope, nope, nope. Tak, dokładnie to jest to i. i... Mam tego mema na telefonie, bo często go wrzucam jako odpowiedzi do różnych wątków, które gdzieś tam trafiam na fejsie i dokładnie miałem to przed oczami, jak to trafiłem. Mówię, Boże, jeszcze wiesz, inni oczywiście mówią, że tam w kolejne, kolejne jakieś tam skeligę i tak dalej będzie jeszcze lepsza, nie jeszcze większa, czy coś w tym stylu, ale nie. Walen mnie trochę powaliło, no. Fakt faktem, ja nie mam doświadczenia z, z RPG-ami, takiego, żeby, wiecie, te duże mapy mieć obcykane, tak? I, i dlatego mnie to trochę, trochę tak uderzyło mocniej. Ale z drugiej strony, tak jak zobaczyłem, no jak powiedzmy na tym koniu się biega, no i tam jest, ten teren się wydaje bardzo gęsty, no bo tam co chwila są jakieś te chatki, jakieś drzewa i tak dalej. No ale z drugiej strony to wszystko wygląda fajnie. Można z samym bieganiem na koniu mieć jakąś radochę i, i w sumie yy, pokazywałem nawet w świętach gdzieś tam komuś z rodziny, jak wygląda ta grafika. Yy, fajny, fajny był efekt, jak yy, dwie siostry yy, przyszły. Jedna studiuje architekturę, a druga architekturę yy, z kolei ogrodnictwa tak jakby, nie? I zaczęły patrzeć na tego Wiedźmina, stwierdzając, że jaka to grafika i tak dalej. Wow, tutaj cienie na trawie, coś tam, coś tam. Mówię, ale zobacz, kurczę, a jak nam każą narysować te drzewa tak z tymi cieniami i tak dalej, a tu jeb, można by sobie zrobić zdjęcie, wszystko fajnie, kurczę, od razu mieć w programie. Więc, no, a ile taki program do renderowania kosztuje, żeby w takim tym sobie ogród zrobić i tak dalej. Wiecie, i tak patrzą na to i zupełnie, zupełnie przez inny pryzmat patrzyły na, na tą grafikę, nie? Tak się. W sumie zaskoczyłem tym. To podobna sytuacja była, jak, jak e, moja dorwała się do GTA Online. Słuchajcie, wciągnęło ją to tak mocno, że ma teraz poziom wyższy ode mnie, więcej pieniążków w banku ode mnie, ale słuchajcie, co odpowiedziała na moje pytanie, jak się bawiła w tym GTA? Ona mówi, no bardzo fajnie, no słuchaj, no Poszliśmy, kupiliśmy sobie nowe ciuszki, potem z tymi ciuszkami pojechaliśmy na plażę i tam jeden z nich miał taki jacht, to pojechaliśmy tym jachtem, ale potem jeden robił imprezę w domu, więc wszystkich zaprosił i tam poszliśmy. Ja tak się na nią patrzę, oczy tak leciutko zmrużone i mówię, ty grałeś w GTA czy w Simsy? Ona w GTA. Ja myślałem, że w Second Life. No, więc, więc, się nie dziwię, że te twoje kuzynki, tak, patrzały inaczej zupełnie na tą grę, bo wszyscy ludzie, którzy nie mają kontaktu praktycznie na co dzień z grami, dostrzegają rzeczy, na które my po prostu nigdy w życiu nie zwracamy uwagi, tak? Dokładnie, dokładnie. Natomiast z drugiej strony, z drugiej strony mój brat stwierdził jakiś tam cioteczny, że wcale ta trawa nie robi takiego wrażenia i że ogólnie w Call of Duty pamiętna misja, kiedy się tam snajperem czołgało przez trawę, to wyglądało tak samo. Ja mówię, no dobra, no tak, tylko tam miałeś korytarz wąski na 5 metrów i wiesz, i mogli, to mogli tą trawę zrobić, tak, a tutaj, no jednak, yy, masz, masz, w czasie rzeczywistym tam całe pole. Natomiast, yy, już abstrahując od tej grafiki, wracając do tego rozmiaru mapy, ona jest w zasadzie pusta, tak. Tam wszystko co ważne, to masz pooznaczane jakimiś tam sobie pytajnikami czy wykrzyknikami. I, i tak jak sobie ją na dobrą sprawę porównałem do Metal Gear, gdzie w momencie, kiedy oznaczałem sobie jakiś tam punkt na drugim końcu mapy, żeby się tam dostać, bo mi się nie chciało wzywać helikoptera, żeby nie płacić za, za zrzut kolejny kasy, tylko stwierdzałem, że sobie biorę jeepa albo konia i śmigam nie? przez całą mapę no to to zabierało w cholerę czasu, a przecież to była no też jedna z dwóch map. tak? I, i tam w Metalgirze było przecież w końcach mapy takie jeszcze miejsca zawsze, gdzie trudniej się było dostać, trzeba tam się było trochę poskradać i tak dalej. To też było cholernie ogromne, tylko jakoś, nie wiem, przez to chyba, że było mniej zbieractwa, że nie było takiego, takich rozrzuconych rzeczy i, i, i jakiejś, nie wiem, postaci do spotykania, do pogadania, to yy, zupełnie inaczej tego Metalgira jakoś jakoś potraktowałem tą mapę, tak? bo, bo tam po prostu było samo mięso do zabijania i, i czy tam ewentualnie jakaś tam baza do zinfiltrowania, nie? I wszystkie powiedzmy misje były poznaczane od razu na mapie i od razu tą mapę miałeś taką jakby, nie wiem, czytelniejszą niż, niż w Wiedźminie, nie? się a... taką bardziej grową nie? Bardziej, bardziej grową, a Wiedźmin Jak dla mnie, bo tu się z tą nie zgodzę Z tym co mówisz, bo Wiedźmin dla mnie jest Bardziej taki, bardziej jest naturalnie Załudniony, tak, tą wszystko ma, ma, ma rację bytu, a w Metal Gear No to praktycznie od bazy Od obozu do obozu idziesz, zabijasz Kolejny obóz zabijasz i, i w sumie To tyle. Ale ja nie powiedziałem, że Metal Gear Był zapełniony, mówię, że Wiesiek właśnie jest, sprawia wrażenie... że jest pusty, że jest pusty właśnie Ale to mm, powiedziałem, że Wiedźmin jest pusty, ale nie sprawia takiego wrażenia, bo tam są wszędzie te drzewa, lasy, które cię wypełniają, i po prostu ty wiesz, widzisz przed sobą ten las, wchodzisz do tego lasu, nie wiesz kiedy on się skończy, tak? Za chwilę masz jakieś mokradła, i, i to niesamowite robi wrażenie, tak? Co prawda, no, powielają się te schematy tam na kolejnych mapach, i, i nie jest tak, że jedna jest zupełnie inna od drugiej ale, ale jednak jakby ten krajobraz się ciągle zmienia, to nie jest tak, że zapierdzielasz tym, wiesz, kanionem sobie przez 5 kilometrów, nie? Więc pod tym kątem jak najbardziej robi wrażenie, że, że, jest bardziej pełna, tylko chodzi o to, że, wiesz, biegniesz przez to pole, a potem przez ten las, a tam nie ma nic do zrobienia w środku, nie? Możesz sobie, no nie wiem, sarnę ubić co najwyżej, tak? czy, czy, ewentualnie trafić na jakiegoś, na jakąś postać, tak? Do spotkania, ale one nie są gęsto jakoś tam rozsiane, nie? to ten teren jest też, też jakąś tam połacią w miarę pustego terenu, tylko lepiej yy, jakimiś tam obiektami powiedzmy wypełnionego tak pod tym kątem. Dlatego sprawia wrażenie takiej intensywnej, a w sumie taki, taki nie jest. nie no, ale to jakiś tam powiedzmy, no dobra, przestraszyłem się, ale zacząłem po nich biegać. Zobaczyłem, że dosyć szybko z jednego końca na drugi po jakichś tam sobie pytajnikach śmigam, więc więc jest spoko. No, w Wiedźminie jednak to podróżowanie szybkie od znaku do znaku, ewentualnie po ścieżkach yy, trzymając krzyżyk jest naprawdę super elementem. Nie wiem, czy było w poprzednich częściach, ale yy, trzymać krzyżyk i sobie biec przez te wsie i sobie podziwiać widoki to jest naprawdę fajna rzecz. Czyli czyli się nie dziwisz, czemu wszyscy okrzykują ją mianem gry roku, nie? Nie, jak najbardziej. Ja jestem jak najbardziej za tym i, i pomimo tego, że Metal Gear'a uwielbiam, to... Znaczy ja osobiście dla siebie bym wziął Metal Geera, tak? Bo, bo sama rozgrywka mi powiedzmy bardziej odpowiada yy, mimo wszystko, ale, ale Wiedźmi, Wiedźmi jak najbardziej myślę, że na to zasługuje i jakby nie patrzeć, no myślę, że fabułą też wygra, bo, bo Metal Gear jednak aż tak nie kopał po jajach, a w Wiedźminie jest fajnie ta fabuła powiedziana, no i nie wiem, czy o tym mówiliśmy, bo, bo w sumie no, dawno temu było o Wiedźminie, ale niesamowicie wrażenie robi na mnie ta ścieżka dźwiękowa w sensie, w sensie te dialogi bo czuć naprawdę z nich taką naturalność naszą, naszą krajową powiedzmy tak? czuć, że to są polskie dialogi gdzieś tam dopiero dalej przekładane, a nie w drugą stronę no. że, że wiecie, jak się słucha Natana Drake'a, to nawet jak to jest dobra polonizacja to jednak nie trzyma się to powiedzmy kupy wszystko czasami nie? jeden tekst do drugiego nie pasuje ale powiem Ci Rafał, że odnośnie właśnie dubbingu i tych innych spraw to też razem z trujeczką akurat fartem było, że Metal Solid 4 był w zestawie z konsolą, odpaliłem go od razu i o Jezus, David Hater robi tam taką robotę, że o, że na... że tak. o Jezu, to jest nieba, ziemia tak. no, no Kiefer satanat może się w ogóle no, może pięty lizać jemu, tak praktycznie, to są dwie inne gry i więc mam plan, żeby sobie jeszcze raz czwóreczkę od nowa całą przejść, więc na pewno też powiem parę zdań tutaj na, na podcaście, jakie są wrażenia wygrania w grę po tylu latach, tak, no bo ona już troszeczkę na karku ma Jasne, że tak. No i, i fajnie, chętnie, bo ja niedawno w sumie dopiero finiszowałem tą czwórkę, nie przed piątką, w sensie finiszowałem no, no, nie do końca ostatnie levele niestety na, na własnym, bo mi się konsola przecież skrzaniła, ale, ale fabułę nadrabiałem. Ale wiesz co, takie mam jeszcze przemyślenie odnośnie tego Metal Geera V i Davida Hejtera, nie jestem do końca przekonany, czy, czy jego brak w piątce był, był tak naprawdę związany z tym, że go nie wiem, nie chcieli wziąć. Wydaje mi się, że tam wyszły jakieś, jakieś schizy związane z fakonami albo, albo coś w tym stylu. Bo zobacz, że cała konstrukcja tej gry jest z powodu zrobiona w taki sposób, żeby on w ogóle zbyt wiele nie mówił. Tak naprawdę linie dialogowe Big Bossa z piątki są dosyć ograniczone, to zwykle do niego mówią ludzie, do, zamiast kodeka masz kasety yy, i tego typu rzeczy I, i tak naprawdę on nie ma tam zbyt wiele do powiedzenia. Tak Dużo, dużo nie, nie napracował się na garze z, z podłożenia tego, yy, tego dźwięku. Z Saturn, no też zresztą fabularnie jest to wytłumaczone, ci co skończyli... Yy, znaczy, no, to, to ale dokładnie... nieprawda, nie. To jest powiedzmy wytłumaczone, ale nikt mu tam się nie zabrania odzywać mógłby się odzywać więcej, jakby chciał. Nie byłoby z tym problemu i mogliby to zrobić tak, żeby się odzywał więcej, nie wiem, jakieś zadawał pytania i tak dalej. Tam naprawdę jest go mało. Znaczy, wiesz, no ja rozumiem dlaczego, no bo no skoro już nie mamy hejtera, tak, no to, to chociaż nie każmy ludziom tak bardzo męczyć się, nie? No powiedzmy coś w tym stylu, ale ale tak właśnie znaczy, do tego podchodzę. Czy znaczy, wiecie, ja powiem, mi chodzi bardziej od strony całego twistu e, fabularnego. Ja wiem, na, na, ja wiem, no, na, ja wiem. Nie chcę tu, wiecie, spoilować, tak. ale, ale to jest też y, może to jest przypadkowy zabieg dlaczego właśnie hater już nie, nie poddaje nie dubbinguje ale, może i trochę tak może i trochę ale jeżeli tak. ale to wiesz, wyszło utnijmy, przypadkowo utnijmy, bo to wiesz bo to dobra, dobra, nie się robi, osób, niebezpiecznie. robi się niebezpiecznie a, mo a może Krystian w ogóle, bo siedzisz cicho pewnie rozmyślasz nad tym, e, jaką ty byś grę mianową Grą Roku bo sam jestem ciekaw na pewno nie będzie to tak. ta gra na D nie, Krystian nie, może e. nam powiedzieć jakiej gry nie mianuje Grą Roku e, tak e, jeżeli chodzi o Destiny to nie ma, nie ma szans, ale jeżeli, jeżeli chodzi właśnie co nie mianuje no to chyba ja osobiście najbardziej zawiodłem się nowym Batmanem, ponieważ odstaję od reszty Batmanów tak ja też pedagogicz... głównie no, no, na, na PC to on się nie uruchamia eee, The Order, myślę, że to też miało być coś lepszego, jednak nie wyszło ale w sumie nie będę się rozwodził słuchajcie, powiem wam czemu, czemu Rainbow Six Rainbow Six dlatego, bo no, jak przejdę w Wieśka i całą fabułę no mi to dużo i, i muszę poświęcić ze 100-150 godzin to po prostu Rainbow mi się nie znudzi bo tam zawsze gra jest inna tam tam ja buduję sobie własną fabułę i to co się tam wydarzy przez najbliższe 5 minut w związku z tym ee, nie pamiętam tak dobrego powrotu do tej serii i brakowało mi tego bo RPGów, słuchajcie, co roku mamy dobre RPG, w zeszłym roku mieliśmy akurat Dragon's Age of, który był dobry, który był naprawdę dobry i, i też można powiedzieć du dużo dobrych słów na jego temat. Może nie był tak dobry jak Wiedźmin, ale mimo wszystko takie rzeczy wychodzą co roku, a Rainbow nie wychodzi co roku, a tu wyszedł świetny Rainbow ze świetnym multim. Dlatego e, bardziej ja jestem bliżej... E, tęczowej szóstce, mimo wszystko. Więc, to, o to jeszcze chodzi. Słuchajcie, ostatnio, to, to, tak, u mnie szóstka wygrywa w tym roku. Ostatnio powiem wam szczerze, że przez dwa tygodnie niewiele ogrywałem, ogrywałem tylko Angela i to tak z przymusu, bo tam jakąś ligę gram mniejsza o to. Byłem w Kinie, byłem w Kinie na Star Warsach, o tym powiem później. E, prezenty, prezenty kupiłem sobie słuchawki Sennheisera, sa, nawet takie w miarę za dwie stówki do, do kanałowe w sumie mogą być właśnie na właśnie nich nagrywam e, bez szału to i, i myśl, myślę, że przez ostatnie dwa, dwa tygodnie nic ciekawego, nowego nie pograłem bo po prostu nie miałem na to czasu myślę, że dopiero w przyszłym roku się ten czas znajdzie bo do końca roku nie mam go dalej e, dobra, tyle Słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo minęło już sporo czasu, a my dopiero zaczynamy ten podcast. Jedziemy z wiadomościami ze świata, i może tym razem oddam głos Krystianowi. Słuchajcie, kompletnie się nic nie wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie. Przeczytałem gdzieś, że Lightning z finala reklamuje. Torebki Louisa Viton, więc nie będę o tym mówił, niech sobie reklamuje. Przeczytałem też, że Hitman, nowy Hitman, który wychodzi, ma mieć plus 15, a nie plus 18, co jest dla mnie w sumie stosunkowo słabe. Gra o zabójcy ma plus 15, Trochę średnio, ale, ale też za, za bardzo nie chcę na ten temat mówić. Ale ze względu na to, że jesteśmy przy świętach w okolicach świąt, to dzisiaj wyciekła taka śmieszna opcja. E, chłopaki, wrzuciłem wam linka. E, otóż koleżka, w sumie, w sumie ro, rodzice dziecku 8-9-letniemu kupili, e, kupili mu konsolę PS4 e, na podchoinkę. Wszystko fajnie w, w Stanach dzieciak dostają pod chwilinkę, no, ucieszony, ucieszone, wiadomo, jak to ma, małe dziecko, kiedy dostaje konsolę. Otwiera tą konsolę, patrzy, wyjmuje, a tam, a tam e, słuchajcie, tam w, śro w środku w tym pudełku e, dokładnie jest wyrzeźbiony, drewniany e, blok z narysowanym e, fiutem i jeszcze jakiś tam wulgarny podpis jest e, do tego. I, nie wiem, no, nie wiem, rodzice to już w ogóle, ale, ale dzie, dzieciak chyba na pewno czuł się za, załamany, rodzicom było stosunkowo głupio, e, wiem, że to wszystko jakoś tam odkrę odkręcili, dostali, oczywiście nową konsolę, dostali jakiś tam bon dodatkowy, jakieś tam pieniądze i tak dalej, ale, ale powiem wam, że, no, takie rzeczy się zdarzają, pewnie ktoś sobie jaja zrobił, T Tomku, czy wy wysyłacie jakieś rzeczy, w Polsce? <laughs> tak, właśnie chciałem powiedzieć no. e, od tej drugiej strony. No słuchajcie, jakby do mnie przyszedł gościu, e, który kupował konsolę komuś tam na święta, przychodzi do mnie po świętach, pokazuje mi kawałek e, wyrzeźbionego drewienka i mówi, że to było w kartonie. No to no, tak myślę, co ja bym zrobił? nie? No, no przecież nie mogę mu powiedzieć, że, że jasne, pan sobie robi jaja, tak? Eee, bardzo dobrze, że właśnie ten sklep i zwrócił, czyli znaczy dał nową konsolę, jeszcze tam bony, te bony o tam wartości 100 zł, jak powiedziałeś, ale słuchajcie, kto marnuje czas, żeby wyrzeźbić drewienko i włożyć je jako, no przecież kurde, to się cegły wstawia, to jest szybciej, łatwiej, a tu gościu miał finezję, żeby wystrugać drewienko jako PlayStation 4, zapakować i wysłać. no kurde, niesamowite te stany są, nie? No nie. E, tak, ale e, no, s, takie rzeczy są. E, wy Tomku wysyłacie od was e, jakieś konsole? Tak, wysyłamy, wysyłamy. Ale z waszego marketu, czy jest jakiś po prostu oddział, w którym jest duży magazyn, który wysyła? Nie, no to jest normalnie towar, który jest na półkach sklepowych. Jak sobie to zamówisz, to przychodzi chłopak, który ściąga to z półki, przygotowuje towar do wysyłki i ten towar już do was leci. Mhm. A kiedy pozmieniamy drewienko, to jeszcze nie wiem. Jeszcze muszę się dowiedzieć. No właśnie bo możesz ma jakiś pomysł podrzucić e, e, z tą opcją. E, dobra, słuchajcie, e, to tyle. Hmm. Jeśli chodzi o wiadomości, nic kom, kom, konkretnego się nie wydarzyło. Czy tym... Wydarzyło się, ale już o tym pisaliśmy, tak? No bo oczywiście przejście budzimy tak, do tak. Sony. Jest Mastera, chyba... Mastera, no tak. To jest, wiesz, to jest najpiękniejsze. Tylko, że co się wydarzyło no tak. z tego wszystkiego, nawet bardziej niż ta twoja drewniana konsola z kutasem. Nie, no to po prostu wziąłem, bo nie miałem co, kompletnie nic się nie dzieje, zapomniałem o tej godzinie. Nie, ale, ale, ale tak konsola... To było ja trochę... przepraszam, ja przepraszam, słuchacie, ale Krystian jest dzisiaj zmęczony, już kurwa tak... Właśnie, że... Że... właśnie się właśnie się Słuchajcie, słuchajcie o, Rafał, ty, ty, ty, ty się nie obawiasz, no. że, ty, ty, że ty stracisz za chwilę, no żony jeszcze chyba nie masz, z tego co wiem, ale może dziewczynę stracisz, koty stracisz i wszystko, pracę stracisz, bo masz falauta czwartego, Przecież, przecież nie wiem, czy słyszeliście o tym rusku, co pozwał Bethesda za to, że przez, tak, przez, to przez, tak. przez, mhm. przez Falota IV stracił to wszystko i, ma, i, i pozwał ich za to, że na pudełku z grą nie ma ostrzeżenia że gra jest tak uzależniająca. Ale co najciekawsze, prawdopodobnie wygra. No co tym To jest ciekawe, tak. Prawdopodobnie po, wygra tą sprawę. Gdzie on to pozwanie zrobił, w sensie gdzie sprawę założył? Tego, tego, tego to, to szczegółów to, to, to nie, ale, ale Ach, no ja słyszałem, że, no. nie, nie, nie, nie, nie, ale to przecież, jak chcesz, to możesz napisać do. Ubisoftu, czy gdzieś tam, że coś tam, że z groźbami, a jak nie, no to idziesz do sodu. i... No... Znaczy właśnie, no że no pójść założyć taką sprawę i cię oleją, tak? To wszystko zależy od systemu prawnego. W Stanach takie rzeczy są, powiedzmy, że na porządku dziennym i się tylko tam pisze potem fajne newsy do podcastu. Może i w Stanach. Wiecie, co mi się wydaje, że on wygra to tylko dlatego, bo, bo Bethesda uzna, że, że, to ta, że ten marketing wyjdzie ich taniej niż jakby sami robili tak swój własny. Tak ale on, on chce chyba dwa albo trzy tysiące dolarów. To nie chce nie wiadomo jak dużych pieniędzy, więc e, spoko. A, a zresztą wiesz, to i to jest to jest dla nich świetna reklama, tak? Fala to jest tak zajebisty, że możesz stracić swo, swoją żonę, więc uważaj jak będziesz grał. Super, dla mnie reklama świetna, sama się broni. A wracając jeszcze do kodzimy. E, Rafale, wyobrażasz sobie rok 2018, w którym wychodzą dwa nowe metal Gear Solidy, jedno od Konami, a drugie od Kojima Production, Zdajmy na to? Znaczy, myślę, że Kojima No nie, no, będzie tak. Tworzyć... No. Mówi się o tym, czy, czy nie byłoby fajnie, gdyby on, powiedzmy, w jakiś taki sposób, żeby wykorzystał kruczki prawne, żeby go Konami nie pozwało, żeby zrobił Metal Gira, który nie będzie oficjalnie Metal Gearem, ale będzie tam, wiesz, jakąś tam historią Greya Foxa pod innym nazwiskiem. Wszyscy będą wiedzieli, że to Grey Fox, ale wiesz, nikt temu nie powie i będzie wokół niego tworzył, powiedzmy, całą historię, tak? I, i oczywiście, że tak może być. Ale powiedzcie mi, powiedzcie mi tylko jedną rzecz, bo Konami ma prawa do marki Metal Gear Solid. Nie ma prawa do Metal Gear, tak? Czy to jest Ale jeden myślę, brand? Myślę, że jak to, to jest... Nie, to jest nie. jedna... Metal Gear to jest jedna jakby marka, tak samo jakby i Rising i tak dalej. Tak mi się wydaje. Wydaje też mi się... się bo, wydaje. bo Metal Gear przecież oni pierwszego też robili, tak? Ko oni od samego początku no, robili Metal Gear no, i mają rację. też ze wszystkimi, wiesz, postaciami i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to będzie takie... To nie jest to, co, co by wyglądało super dobrze, to już by wyglądało jak odcinanie takich kuponów. Oczywiście, że on tam fajnie zrobił, wiecie, z tym logiem, nie? Że, że logo Kojima Productions nowe jest takie dalej stylizowane powiedzmy na yy, gdzieś tam na loże Metal Gira, zwłaszcza tego nowego, tak, ale, ale wydaje mi się, że to jakoś powinno już pójść w nowym kierunku, bo no, można go skojarzyć z inną grą na pewno jakąś dobrą, jeżeli ją zrobi tak, on na pewno by potrafił zrobić dobrą grę i jeżeli ona ma być, wiesz, robiona Sony sypnie hajsem i tam ekskluzywa będą robili, no to wiesz, oni będą chcieli się wreszcie czymś pochwalić może, nie? Tylko Rafale, będzie to tak wyglądało, że Konami będzie ciągnęło markę a Kojima Wymyśli coś nowego. I no tak, kończę. Oczywiście, wymyśli... że będzie ciągnęło markę. No ja w to tak, nie wątpię, tak. ale wiesz, no ale jest sobie na przykład Metal Gear Rising, tak, na którego nawet nie spojrzałem w ogóle. A, a, tak. to, a to widziałem, że to nie była zwagra gra. Ja to nie była mówię, bardzo że to była dobra zła gra, no bo tam sobie no. był jakiś slasher, slasher i tak dalej, ale no nie miał dla mnie tego co jest najważniejsze. Podobnie no nie, nie, zresztą nie jak Metal Gear II, czyli nie miał Snake'a, no i to jest. No, no niestety no, to, to, nie, to nie, wychowa, nie wypada tak dobrze no, tak już mhm. jest nie? to jak zrobić y, Mario w którym biegasz, nie Mario tylko wiesz kimś innym i te gry Luigi. nie są tak dobrze, dobre nie? To, no spoko znaczy, trochę tak jestem, jest, no. jestem w stanie to zrozumieć i jestem ciekaw co Kojima sobie wymyśli teraz jaką grę on, on, on stworzy tak bo wydaje mi się, że to będzie już kompletnie co innego kompletnie i to nawet nie będzie shooter z pierwszej czy z trzeciej osoby, to będzie zupełnie co innego. A ja stawiam browara, że będą tam wielkie mechy i tyle. To może tak, no to jest... Co mem, by tam nie bo... było, to będą wielkie mechy. Nawet jak to będzie średniowiecze, to będą tam wielkie mechy i <śmiech> zobaczysz. <śmiech> to, jest... to może być pojebane. Ja, jest jak na wszystkiego no, gry. On jest uzależniony od mechów. Wszystkie Metal giry to jest w ogóle seria o mechach, tak? tak. Zoną <śmiech> to jest mechy. No, mech, oriole. Słuchajcie, no bo, bo Hideo zawsze w swoich grach przemycał e, aktualne takie rzeczy, które, które były bardzo ważne na świecie pierwszy MGS to chodziło o, o genetyczne sprawy, potem kolejny tak. dwójeczka o, o przepływ informacji cyfrowych, co, jaka, jaką on ma e, władzę e, trójeczka, trójeczka, no to wiadomo wszystkie te inne rządowe sprawy spiski, zdrady i te inne e, i co, I, i kolejna gra załóżmy będzie miała pedałów i imigrantów no co wy, myślicie, że tak będzie? Ale to myślę, że to jest wiesz, problem bardziej u nas niż, niż gdzie indziej no tak, śmieję się, śmieję się oczywiście, tylko no, ale... że tak jak mówiłem na początku, że fajnie by było jakby on naprawdę zrobił remake bo zresztą w różnych wywiadach on też mówił, że chciałby zrobić remake pierwszych części, tylko Konami pewnie jak, jakby się o tym, jak, jak ktoś usłyszało słowo i, nie, i ile pieniędzy noc. na to by było potrzebne, to pewnie od razu go, wiecie, wypierdzielili a, ale jeżeli by takie coś zrobił, jeżeli on by zagrał na, im na nosach, że oni mają prawa do MGS, a, a nie do MG, powiedzmy sobie i by zrobił remake i tych tych pierwszych dwóch części to kurczę, no ja bym skakał z radości chyba. Mam nadzieję, że nie nie, nie to, jest, to jest chyba całość, wiesz, i ja bym tak na to... No pewnie na to tak stawiał. będzie, ale wiesz marzyć zawsze. Już no, ale zawsze wiesz, ma. ale pomysł na grę masz dobrą, ja już sobie wyobrażam wielkiego, wiesz, tęczowo-różowo-zielonego jakiegoś mecha, wiesz, oprzytego futerkiem strzelającego torpedami z dildosów do <laughs> fali, wiesz... Y naciągających uchodźców, tak? broniący miasta. To jest właśnie to. Pomysł znaczy na ty dałeś grę. scenariusz praktycznie na nowe, na nowe Saints Row. No może być Saints Row nowe. No. Dobra. <laughs> e, takie właśnie to są newsy, których e, niby nie ma, a coś z nich ciekawego wychodzi. <laughs> a, jednak coś się udało. No. E, dobra. Masz rację, Rafale, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Słuchajcie, sprzedaż Sprzedaż niestety nie będzie dzisiejsza, nie będzie poniedziałkowa, chociaż nagrywamy w poniedziałek, bo po prostu jej nie ma. Szukałem wszędzie, nigdzie nie znalazłem. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że były święta i nikt może jej aż tak nie rejestrował. Tak czy siak zawsze ją dawałem, więc dam z zeszłego tygodnia która i tak będzie bardziej aktualna niż w poprzednim odcinku była, więc myślę, że może w miarę być. Więc słuchajcie, sprzedaż jest przed tygodnia i jedziemy pierwsze miejsce Call of Duty 3, drugie nowe Star Wars Battlefront, trzecie FIFA 16, czwarte... Fallout 4, na czwartym super, e, piąte oczywiście nie mogło zabraknąć Minecraft, story mode, szóste Assassin's Creed Syndicate, e, siódmy jest Just Cause 3, ósmy GTA 5, dziewiąty Moon Rainbow Six Siege i dziesiąte ostatnie miejsce ma kolekcja Natana Drake'a, e, czyli Uncharted, zremasterowany cały. Dobra, e, słuchajcie, e, tu się niewiele zmienia jak zwykle, e, Assassin's Creed, e... Ale on chyba był też, jest tam, wow, mam tu tego pogrubione, ale szóste miejsce ma, w sumie był cały czas, w sumie nic tu się wielkiego nie zmienia, mogę ewentualnie się tylko dziwić, że FIFA jest na trzecim miejscu, a nie na przynajmniej drugim, a nie pierwszym, bo wydaje mi się, że ca cały czas sobie tak myślę, że w zeszłym roku byłaby wyżej. To jest za który tydzień, Krystian, sprzedaż, jeżeli to je, to nie jest... Sprzed tygodnia. Jest, no dobrze, czyli sprzed tygodnia, czyli nie liczy trzech ostatnich dni przed Wigilią, ale jakby cały ten poprzedni tydzień przed świętami, tak? Tak, dokładnie tak. Mhm. Czyli można powiedzieć, że to poniekąd są już takie przygotowania do świąt, no bo no nie zakładajmy, że wszyscy... Tak, na przygotowania prawdę, do świąt, tak. Y, tak znaczy tak. Tomek na pewno zaraz mnie naprostuje i powie, że największe kurwa tłumy są i najwięcej się sprzedaje w trzy ostatnie dni albo i w samą Wigilię prezentów, ale no, myślę, że też jednak jakby przyjąć jakiś ten szerszy okres, to też się trochę prezentów kupuje wcześniej. Eee, ja Wam powiem, co jest ciekawego na tej liście. Nie ma tu żadnej gry dla dzieci. Kto kupił... No i to jest właśnie to, o czym mówię, że w porównaniu biblioteka gier na trójkę, czy Xboxa, czy 160... Ale to nie, jedynie... to, nie chodzi, to nie chodzi mi o to. Ja z, innego, z innej perspektywy patrzę. Są... Na Plejaka 4 gry dla dzieci. Są, dlatego że mój znajomy kupił Plejaka 4, z czego się bardzo cieszę, bo będę mógł przynajmniej coś robić u niego, jak będę do niego jeździł i sobie będę jakąś grę woził w plecaku albo coś. Natomiast kupili synowi jakiś tam, nie wiem, dziewięciolatek konsolę, no i wiadomo, nowa konsola, wzięli zestaw bez tego, bez, bez gier, bo te bandle jakoś akurat fantastyczne nie wychodziły, jeżeli chodzi o dzieciaki. Jakąś grę mu kupili i pierwsza to gra była taka, jakiej nigdy nie zgadniecie, to było jakieś kung fu panda czy coś w tym stylu. Nie wiem skąd, nie wiem, nigdy nie widziałem tego, pewnie kiedyś to zrecenzuję, jak tam sobie, wiecie, przysiądę u niego i w to pogram, tak, ale y, ogólnie rzecz biorąc, y, jakie gry teraz kupić, wiesz, w tym momencie dla dzieciaków, jakieś na pewno są, tylko, że widocznie takich prezentów dla dzieci w postaci konsol nie było w tym roku zbyt wiele i że one nie, nie, nie spowodowały Rafał. sprzedaży. Rafał. Teraway, Little Big Planet, Rayman, cała seria gier Lego, Knak. Ależ ja wiem, bo ja znam te tytuły. Bo, bo, są te gry, bo, ale... Oczywiście, że są, ale właśnie mi nie chodzi o to, że tych gier nie ma, bo wiesz, ja mam u siebie pościągane dema wszystkich Lego, żeby dzieciaki, jak przychodzą, to żeby sobie to włączyły i dały spokój, tak? Nie moje oczywiście, tylko jakieś tam przybłędy znajomych. Jeżeli, wiesz, znam, wiem, co jest w bibliotece w sklepie, widziałem Wiesz, i Raymana widziałem, i Telego wszystkie widziałem, i Little Big Planet, które zresztą uwielbiam. I, i oczywiście, że można kupić komplet gier dla dzieci i to najlepsze jeszcze w fajnych cenach, bo powiedzmy sporo tytułów już ma swoje jakieś tam kilka miesięcy, czy nawet lat. Ale chodzi mi o to, że i tak żadnego nie ma, tak? Żaden tytuł nie przebił się poza Minecraftem w story mode, tak? na, na, na sprzedaży, żeby gry, powiedzmy, no żeby konsole trafiały centralnie do, do dzieci. Tak jakby tylko, wiesz, tylko dorośli kupowali te gry, no bo to są tytuły tylko znaczy, dla dorosłych. To jest problem. Wreszmy. To jest ogólnie problem tego, w jakim kierunku teraz gry idą, bo większość gier stają się bardziej poważne, bardziej takie blackbustery wychodzą. No, ten klimat tych gier, troszeczkę tak jak dla mnie, ostatnio to zauważyłem, no troszeczkę już pryska i wychodzą takie dojrzałe, no, nudne praktycznie gry. Tak? No. Okej. Okay. Więc niestety muszę złamać temat tabu i wam powiedzieć czy czy kiedykolwiek jak graliście w FIFA chyba za bardzo nie gracie. albo w Call of Duty też za bardzo nie gracie. multi chodzi mi o multi czy nie słyszeliście w mikrofonie 13 12 11 latka albo 10 latka bo ja bardzo często słyszę takie osoby Ale oczywiście Gra. że tak nawet no, była no, sytuacja no właśnie, więc, więc ja myślę że takie dzieci nie wiem czy by chciały grać nawet w Lego Powiem wam przyłożę że... ale ja się nie pytam co chcą dzieci no. Tylko ja no się okay, pytam, co tak. dostają w prezencie na święta, kiedy to rodzic idzie i kupuje tą konsolę? Tak? Takim właśnie jest tym kutasem. No to dostaje Call of Duty i dziękuję. No, no idzie, ma zamawia ja bardzo... drewnianą konsolę w sklepie, tak? I do niej grę również drewnianą. No i jaką dostaje? Co było w tamtej historii? Doczytaj ten Kurwa. artykuł dokładnie. Najgorsze, że będzie jeszcze Destiny, co? Ale słuchajcie, ja się bardzo, bardzo staram w pracy złamać to, bo przychodzi do mnie pani, która chce właśnie kupić sobie, kupić dla, dla wiecie, dla, dla syna gierkę na święta, żeby tam w jakim wieku, ona mówi mi no 7-8 lat, coś takiego, no to ja jej pokazuje tego Raymana, pokazuje jej e, jakieś te Lego Jurańskie Parki, Knaka nawet pokazuje. wielu mówi, że to jest zła gra, ale to nieprawda, to jest naprawdę bardzo fajna gra. Pani tak kręci głową, kręci, tak się drapie i mówi mm -hmm, mm -hmm. a takie coś jak GTA 5, GTA 5 ma pan? Okay, Nie możesz oszukać. Nie możesz oszukać. Krystian, dzieciak z drewnianą konsolą dostał e, Uncharted'a, Uncharted ale to dostał Udziałem. w tym, na pocieszenie. Nie, nie, nie, ale w, z, z zestaw był z jak... Na szczęście sklep, w którym zakupiono sprzęt, w ramach przeprosił dał strunę. Ale, bądź, ale ja sobie zobaczyłem filmik Rafale i masz playkę z Unchartedem. Zobacz nieprawda, sobie filmik, który nieprawda masz. bo masz zdjęcie gościa, który wyjmuje zwykłe białe pudełko w tym. E... No bo już pewnie tak Unchartedem się nie pudełka. chciało strugać z drewna. Ty. No. Nie, nie, nie, nie. To, to była kupiona. No, nie wiem, ciekawe jaka tam była gra. Dobra, ja e, mniejsza o to. Ale to było takie... Nie wiem. Wydaje mi się, że tam było Uncharted. A tak czy siak, Uncharted y, jaką ma kategorię wiekową pamiętacie? Uncharted 18+. Plus. 18+. Plus. Dlaczego? No. Czy 16+, plus? czekaj. Dobra, no m, m, m, mniejsza o to. Tak chciałem się dowiedzieć. Słuchajcie, jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć, bo wyobraźcie sobie, że udało mi się dojść do naszej sprzedaży sprzed roku o, i mogę wam, mogę wam powiedzieć co było w zeszłym roku, dokładnie o tej samej porze w święta więc słuchajcie, tak jak, tak jak myślałem na pierwszym miejscu była FIFA 15 eee, w tych poszczególnych miejscach to oczywiście będzie GTA 5 będzie Call of Duty, Advanced Warfare e, będzie Minecraft i to obydwie części i będzie Lego, Lego Batman i będzie moje y, znienawidzone Destiny więc, y, więc myślę, że po prostu trochę więcej gier dla dzieci, szczególnie, że ten Minecraft, myślę, że po prostu ten, ten Minecraft już się nasycił i tego zbyt dużo y, nie będzie, a gry z Lego ostatnia gra z Lego wyszła y, z parkiem... Chyba tak, chyba z parkiem. Tak. A, A kiedy liczą Przy chyba, premierze nie? filmu, który był, nie wiem, z pół roku temu chyba, tak? To było wakacje. Chyba, że licząc to Dimensions, tak? To teraz to może pakują. Albo, albo, albo tak. Bo tam jest kasa, Więc... bo tam są te figurki, nie? E, czyli chciałbym po prostu powiedzieć, że, że gdyby teraz, nie wiem, w listopadzie wyszło e, Lego Star Wars, o, ale wymyśliłem, z równo z premierą filmu, na 100% byłoby w tej liście, na 100%. Więc y, po prostu y, nie ma takiej gier, myślę, że firmy y, gry dla dzieci nie utrzymują się w jakimś dużym stopniu, ale w sumie macie rację. W sumie nie ma zbyt dużo gier dla dzieci, więc y, wracamy do punktu wyjścia. w sumie. E, Tak, to tylko to chciałem powiedzieć i, i to wszystko. To wszystko. Koniec no żeby dobra. nie było, mi chodziło o gry no. typowo dla dzieci, a nie dla nastolatków tak, takie wiesz bo, bo, bo jednak no, można znaleźć wiesz dzieciaka, któremu dasz w łapę i każesz zabijać wiesz, w Call of Duty i on nie będzie chętny, żeby to robić, nie? bo ma dopiero powiedzmy 7 czy 8 lat serio, mhm. no tak, tak, tak no dobra, eee, sprzedaż jest za nami sprzedaż jest za nami i możemy ją e, skończyć, słuchajcie, e, przechodzimy do mięsa przechodzimy do gier e, Tomku, zawsze masz dużo tych gier, więc e, co, o czym dzisiaj chcesz powiedzieć no ja się z tych gier już powolutku wypstrykuję już tak jak już powolutku, to to kurczę nie mam w co grać ale jak już zaczęliśmy, no? mów jak zaczęliśmy mówić już o tych grach dla dzieciaków, no to może powiem parę zdań o, o tym remake'u, remasterze, nowej odsłonie Tiraway'a -E na PlayStation 4, tak? Mhm. E to więc o czym jest ta gra? No, praktycznie jest to samo, co było na PlayStation Vita. Jeżeli ktoś nie miał okazji grać, no to w grze bierzemy, kon bierzemy kontrolę, zaczynamy grać Takim posłańcem, tak? Ta, ta postać się tak nazywa. To jest po prostu ludzik, można powiedzieć, jak się kiedyś robiło z kasztanów czy z innych takich dziwnych rzeczy. Jest to po prostu wycinanka. E... Możemy, możemy tej postaci na samym początku określić, czy to będzie postać damska, czy, czy męska, w zależności. E... Jest to zwykły ludzik z, z papieru, który musi dostarczyć bardzo ważną wiadomość e... istocie, tak, tytułowej istocie, czyli, czyli nam, graczom. Jeżeli ktoś, ma, jeżeli ktoś ma kamerkę PlayStation 4, no to może w tym momencie bardzo fajne rzeczy, do bardzo fajnych rzeczy ją wykorzystywać. Ale o tym powiem za chwilkę, bo skoro bohater bohater gry jest ludzikiem z papieru to też cały świat, po którym chodzi i wszystkie inne postacie też też są powiedzmy sobie papierową wycinanką wszystko co widzimy w grze czy to sceneria, czy przedmioty, wrogowie no po prostu to jest zrobione z papieru i jeżeli ktoś ma trochę samozaparcia, to praktycznie może odzorować scenerię z tej gry u siebie w domu po prostu za pomocą zwykłego papieru, nożyczek i kleje kleja, kleju, kleja. Nie wiem, wyznaczmy poprawne. Kleju. Ogólnie, żeby dostarczyć tą wiadomość, będziemy musieli dostać się na szczyt takiej tajemniczej góry, nad którym jest słońce, a w tym słońcu możemy zobaczyć siebie. Czyli, czyli jeżeli ktoś ma właśnie mianowicie tą kamerkę PlayStation, to w wielu momentach gry będziemy, będziemy widzieć siebie w grze. Oprócz tego możemy bardzo fajnie wpływać na świat gry, praktycznie co chwilę możemy zmieniać e, zmieniać różne rzeczy w grze, możemy rysować różne rzeczy w grze, e, możemy podłączyć aplikację pomocniczą PlayStation App e, i za jej pomocą e, dodawać swoje własne prywatne zdjęcia, na przykład siusiaków albo innych rzeczy, e, Ale fajnie, co no. wszyscy robią e, do, do tego świata i zmieniać na przykład teksturę trawy na teksturę ostatniego waszego zdjęcia rodzinnego. tak I, i to działa bardzo fajnie, sprytnie. Jest kupa śmiechu przy tym, e, ja w tą gierkę sobie ogrywałem z dziewczyną i, i to, co jej wrzucałem pod nogi, jak ona poruszała się tą postacią za pomocą tej aplikacji, No to było po prostu kupa śmiechu. A ogólnie to jest zwykła, zwykła platformowa gra w trójwymiarowym świecie. Idealna praktycznie dla dzieciaków, bo też mogą się wykazać kreatywnością. Ale też powiem, że ma bardzo trudne niektóre elementy. I co bardzo mi się podoba, to podoba mi się to, że w oryginalnym, w oryginale na PlayStation wicie gra wykorzystywała praktycznie z każdego, z każdego, z każdego feature'a tej konsolki, tak, czyli żyroskopy, ekrany dotykowe, przednia, tylnia kamerka i ciekawie tutaj przenieśli te wszystkie, mm, wszystkie funkcjonalności na zwykłego pada, tak. Ma tą mamy mamy dotykową, tak? Dokładnie, dokładnie ma tą płytkę dotykową, ekran dotykowy. Za pomocą tego ekranu właśnie możemy rysować różne, różne rzeczy w tym świecie. Żyroskopy, czujniki ruchu, wszystko to wszystko to fajnie działa tak jak powinno. Ale jest też taki mały fajny patencik, mianowicie siatełko. No to powiedzmy sobie każdego wkurza ta lampka na padzie, która wali prosto w ekran, jak gramy po ciemku i, i po prostu denerwuje nas. Tutaj twórcy gry wykorzystali to genialnie, bo ta lampka po prostu nam w niektórych momentach oświetla ciemność, tak? Służy za no dosłownie za latarkę i, i, i to działa, działa bezbłędnie. E, ogólnie co mi się podoba w tej grze, no to, to tak jak już powiedziałem na początku, jest to oprawa graficzna. Ona jest zrobiona z papieru, e, no jest wyśmienita. No, co prawda już wersja na PlayStation Vite dawała radę wtedy, ale tutaj wszystko śmiga w full HD w 60 klatkach na sekundę, tak? E, Kreatywność, kreatywność studia Media Molecule, to są ci twórcy od tych pierwszych dwóch części Little Big Planet, więc to już samo mówi, samo mówi za siebie, co można robić w tej grze. Wiecie, odpowiednie narastanie trudności poprzez dodawanie nowych możliwości graczowi. tak? Nie jesteśmy od razu rzuceni na głęboką wodę, gdzie każdy przycisk na padzie jest obłożony jakąś tam funkcjonalnością, czy skok, czy bicie. My te wszystkie funkcje dostajemy z biegiem czasu w grze. Czyli na początku zaczynamy grę i możemy tylko sterować postacią za pomocą gałki analogowej. Po pewnym czasie dostajemy krzyżyk i możemy skakać, po pewnym czasie jakieś tam łapanie. I to wszystko jest podane w grze w formie takiego samouczka bardzo fajnie się to sprawia sprawdza więc dla dzieciaków będzie to e, nie odstraszy dzieciaków tak szybko mi się wydaje wiecie e, ogólnie pomysł na realia tego całego świata jest e, jest jest super a co mi się nie podoba to największy problem mam z tą grą e, i może to być spowodowane właśnie tym, że ukończyłem tą wersję na PlayStation Vita, e, że początkowa ekscytacja i takie zauroczenie bardzo szybko zmienia się wiecie w taką nudę znużenie tym wszystkim i co ciekawe takie same zdanie miała moja dziewczyna, która, która pierwszy raz ten tytuł widziała, no i powiedzmy sobie bawiliśmy się wszystko fajnie, Kucze, i tak po trzech, 3-4 trzech, godzinkach stwierdziliśmy, że no już chyba sobie darujemy, ale może to być spowodowane tym, że no to jest taka troszeczkę dziecinna gra, myślę, że ta dla tych dzieciaków tak spokojnie do 8-7 ósmego, ósmego, roku życia się sprawdzi, a dla starszych no Myślę, że to będzie ciekawe, żeby zobaczyć tą grę, ale niekoniecznie jakoś tam myśleć, żeby ją skończyć. No i w sumie tyle. Jeżeli ktoś w to nie grał, to teraz może sobie to zakupić, bo jest w przecenie do 80 zł, chyba z tego, co pamiętam. No i jest ciekawa gra. Jeżeli macie kamery, no to jeszcze więcej funkcjonalności uzyskacie z tej gry. No myślę, że o tej grze wystarczy już wszystko, co powiedziałem. Ja tylko jeszcze zadam Ci takie jedno pytanie, Tomku, bo miałeś ją na wicie, więc powiedz mi, czy tam jest jakaś duża różnica z, o, o, o tych pierdołach w sumie, co powiedziałeś z, to, z tym funkcjonalnością trochę, czy jak, jakiś kontent większy jest w tej grze na PS4 niż na wicie czy użytkownik, który miał to na wicie e, nie wiem, może... Powinien kupić jeszcze na PS4, czy już sobie powinien odpuścić? Znaczy, to jest fajne pytanie, bo ogólnie gra, grę można określić, że to jest remake, że jest powiedzmy sobie to samo, co było na Wicie, te same poziomy, te same ci sami bohaterowie i tak dalej, z tym, że jest to rozszerzone, wszystkie areny są większe, cały świat się poszerzył. Więc powiedzmy sobie, jak w oryginalnej grze na Vicie, żeby dojść z punktu A do punktu B zajmowało nam 30 minut i po drodze poznawaliśmy dwie postacie, tak w grze na PlayStation 4 zajmie to nam na przykład dwie godziny i poznamy sześć postaci. tak. Więc jest, jest bardzo urozmaicona ta gra w porównaniu do, do przenośnej konsolki. Mm. Więc no ci, ci, co grali na Vicie, spokojnie mogą jeszcze raz zagrać i, i, i nie będą powtarzali tego samego. Mm. No, no właśnie o to mniej więcej chodziło ok, więc e, tak więc e, nawet ci co chyba dobrze się bawili w Wite powinni to zrobić tak jak najbardziej na, na, na PS4 e, dobra, więc e, ja nie mam żadnych pytań na, na ten temat e, z Tomku e, Tomku e, Okej, okay. chciałem powiedzieć Rafale e, Rafale, bo będziesz mówił teraz o, o, jakieś, o jakimś mówił, obiedzie tak, będę mówił o obiedzie ale, ale powiem Ci szczerze, jedliście kiedyś kotlety sojowe? To właśnie jest moje pytanie, jedliście? Ja jadłem i powiem Ci, że są świetne. Naprawdę są świetne i świetnie zastępują schabowego i powiem Ci, że jeżeli ktoś chce być wegetarianem i chce za zacząć od tego, polecam, kotlety sojowe są zajebiste. Ok. Naprawdę okay, są dobre. To ja no? Wam teraz powiem co zrobić, żeby żeby właśnie kotlety sojowe były dobre i żeby były smaczne i żeby dało się nimi zastąpić schabowego. Trzeba je najpierw, no bo one są takie suche, nie? w paczuszce zapakowane, trzeba je rozgotować w wodzie, a właśnie tutaj pojawia się najważniejszy element. Najlepiej, w... najlepiej w jakimś bulionie. Dokładnie. A najlepiej tak. w jakimś bulionie dobrze namoczyć. <laughs> Może nie rozgotować to źle powiedziane, tylko właśnie namoczyć w takim wywarze. Dobra, Potem ja on jeszcze... to super ultra, ultra, płynne przejście przez szkodę, bo wy to wymyśliliście na poczekaniu, czy wyście się umówili przed docierkiem? bo to nie, jest zbyt genialne nie, nie, w tym momencie. Nie, nie, nie. To jest, to <laughs> tak jest, trochę jest, tak. Mój ten ode mnie, więc teraz tak. No i takiego kotlecika trzeba potem jeszcze doprawić oczywiście, trzeba go zapanierować, tutaj też polecam podwójną panierkę, czyli jajko, bułka tarta z powrotem jajko, z powrotem bułka tarta no i wtedy usmażyć i wtedy on faktycznie smakuje, można się oszukać, można, można naprawdę mieć przyjemność z tego i, i, i jest spoko i dokładnie czymś takim jest nowy Need for Speed. Otóż nowego Need for Speed'a jak zakupiłem to zacząłem od tego, że stworzyłem sobie playlistę na Spotify, która daje mi sam fan ze słuchania Kawałki, jakieś takie, które mi się zawsze kojarzyły z jazdą autem, kilka kawałków ze starych Netflix Speedów, kilka kawałków z jakichś tam szybkich i wściekłych, bo tutaj nie można im odmówić, pomimo że te filmy, no, różne mają opinie, tak, były lepsze, były gorsze, ale jednak, no, ścieżki dźwiękowe miały, miały zwykle dobre więc sobie zrobiłem taką listę 20 paru kawałków na Spotify i dopiero z tym przysiadłem do gry wyłączając ścieżkę dźwiękową, którą już wcześniej poznałem, bo może nie była tragiczna, ale na pewno nic mnie nie urywało, no nie umywała się do tego co, co poprzedni Tworspeedy potrafiły w tym temacie zrobić i, i od razu było o wiele lepiej, tak? to, było, to było właśnie już namoczenie w tym bulionie potem dorzuciłem do tego trochę trochę jeszcze przypraw postaci wygenerowania jakiegoś fajnego autka. Tam pewnie widzieliście, że też się skupiłem na, na szybkich i wściekłych, no bo dobry projekt auta, żeby poświęcić trochę, żeby ono faktycznie fajnie wyglądało. Powiedzmy Ci się dobrze kojarzyło. To jest też ważna rzecz, bo jednak najlepiej się w tą grę hmm, gra z z mojego punktu widzenia, jak masz to jedno auto i, i faktycznie o nie sobie dbasz i tak naprawdę z 20 godzin, które, które tam spędziłem przy tej grze, może niecałych to chyba z 15, cały czas objeżdżam tą suprę, pomimo, że tam mam już jakieś inne auta w garażu. Bo po prostu się jej nauczyłem, przyzwyczaiłem się do niej i, i nawet jeżeli tam jakieś nowe części dokupuję, to dalej mi się nią jeździ wspaniale. Kolejna rzecz to jest przygotowanie, czyli trzeba dobrze, bardzo dobrze ułożyć sobie model jazdy. Postanowiłem to rozpracować, tak, ten model jazdy i on się składa z kilku elementów, które są przełącznikami. Można, można nie wiem jakim cudem mi to umknęło wcześniej, ale można wyłączyć to, że hamulcem się włącza drifta, tak zwana asysta driftu, hamowaniem, coś takiego. Dodatkowo wyłączenie, jakieś tam poprawianie stabilności driftów i, i, i zrobiłem sobie takie autko, które powiedzmy miało wypośrodkowane mocno te, te statystyki. W sensie nie było ani w lewo, ani w prawo, ani na drifty, ani na przyczepność mocno jakoś przekierowane a jednocześnie te statystyki niektóre były nawet do, do granicy lewej lub prawej przesunięte i dzięki temu autkiem mi się jeździ tak, tą Suprą powiedzmy, że daje się czasami oszukać, bo to nie jest to, że ja nie wiem, tylko czasami się daje oszukać że jeździ się naprawdę fajnie tak jak naprawdę i, i przede wszystkim no sprawia to frajdę bo auto wchodzi w poślizg wtedy kiedy powinno wchodzić naprawdę, czyli kiedy powiedzmy atakuje się jakiś zakręt z dużą prędkością, ale dopiero po chwili jak się przytrzyma skręt, jak wiesz za mocno będzie powiedzmy szedł, za mocno będą koła skręcone, za duża moc, jak gazem wiesz pokierujesz, to wtedy ci zaczyna w ładny poślizg wchodzić, taki długi, szybki i, i jest spoko. I, I to jest fajne, to jest fajne. Czasami ta gra mi przypomina jednak, że jest tylko kotletem sojowym. Ale na szczęście robi to rzadko, bo, bo czasami można się złapać na takich elementach, że powiedzmy, zrobisz coś nieprzewidzianego. Nie wiem, przypadkiem puścisz gałkę, załóżmy, yy, którą trzymasz tam kontrę, albo ci się psnie palec na triggerze od gazu, i, i wtedy zobaczysz, że tam jest jednak coś takiego jak tryb jakiś, yy, mimo wszystko wspomagania tego twojego toru jazdy. I, I on powiedzmy, będzie, nie wiem, dalej szedł driftem albo coś w tym stylu, chociaż nie powinien, i, i powinien się rozbić albo, albo w drugą stronę. Yy, ale, ale idzie się oszukać i, i jest to całkiem smaczne i, i najlepiej chyba to pokazuje, że się po prostu wciągnąłem w to porządnie, odstawiłem Wiedźminę, odstawiłem falauta i, i sobie po prostu gram jeżdżę. Yy, fajne jest to, że, że można sobie pojeździć po mieście, że można sobie dodać gazu tylko trochę i on będzie też wtedy fajnie zmieniał biegi przy 3000 obrotów i będzie zupełnie inne dźwięki, wtedy miał tam zmieniania tych biegów, wbijania ich dosyć na sztywno, czego nie słychać powiedzmy przy przepustnicy na maksa odkręconej, więc dużo takich smaczków sobie, sobie odkryłem, aczkolwiek dzisiaj chyba próbowałem z, kilka razy rozpędzić się na maksa, żeby policzyć biegi i bo zauważyłem, że tam nie ma wskaźnika, jaki bieg jest wrzucony na, na tym obrotomierzu. Nie, Zwykle w grach to jest standardowa opcja, że wielka cyferka Ci się tam pojawia, czy, czy jedziesz właśnie na trójce, na piątce, czy, czy, czy na siódmym biegu powiedzmy, bo faktycznie w niektórych autach są skrzynie siedmiobiegowe i chyba trochę oszukują w tym temacie czasami. A w ogóle oni dodali już tą sk manualną skrzynię, bo ona miała dość jakimś dodatku. Nie? Eee, nie znalazłem tej opcji, więc chyba jej nie ma jeszcze w tym paczu, ale dodali coś o wiele ważniejszego, czyli możliwość wyciszenia telefonu całkowicie i to jest genialne, dlatego że wiesz, jak wyciszasz ten telefon, to jedynie ci się pojawia ta ikonka w rogu i kompletnie masz ich w dupie i tylko sobie otwierasz ten telefon odbierasz sms -y, żeby ci pokazało na mapie gdzie masz jechać i już wiesz już nie ma tego yy, tego problemu po prostu z tym drędającym telefonem i tą zajawką całą. Nie? Jak są ekrany wczytywania i się pojawiają te wiesz czerstwe hasła na, na Twitterki w ogóle wiesz gratulacje ja bym chciał zobaczyć 13-latka, którego jej zatrudniło do polonizacji żeby wiesz, pisał te, te głupoty na tych ekranach ładowania, no ale możesz sobie zawsze wtedy wiesz, zawsze mam piwo obok i zawsze wtedy się nim racze, kiedy są te ekrany wczytywania, więc też można, można wszystko zrobić tak jak z prawdziwym królem sojowym. Jest, jest naprawdę nieźle dzięki temu. A co jeszcze muszę pochwalić, to że naprawdę. Fajny jest i przemyślany i poprawiony, bo to też nie było tak od początku. System, system jakby wrzucania tych kalkomanii, tak? Tych winyli na auto. Między innymi w paczu doszło coś, czego bo ostatnio mówiliśmy o tym paczu, ale tak jakoś go głęboko nie, nie testowaliśmy. Jest tam opcja, że można całą jakby stronę, bo tam powiedzmy te, te winyle się układa warstwami, można, można je segregować po warstwach, każde oczywiście tam przemalować, zmienić, rozciągnąć yy, i tak dalej i tak dalej i można dzięki temu zbudować z nich coś fajnego, coś co powiedzmy no, naprawdę odwzorowuje to co byście chcieli mieć na aucie. Yy, tak jak ja sobie za, zażyczyłem żeby było to odwzorowanie jakichś tam aut z filmów. Wychodzi to całkiem spoko i nie ma problemu żeby to odbić potem lustrzanie na drugą stronę bo każdą po prostu naklejkę oddzielnie sobie przerzucasz na drugą stronę i praktycznie to się dzieje wiesz, w 10 sekund nie? całą robotę I, i to jest fajne bo, bo jeżeli mi się chciało kurczę auta to robić to, to musiało to być na tyle wygodne że, że mnie to nie zmęczyło. No, trochę, trochę powiedzmy, tam jeszcze można sobie na coś ponarzekać, ale chyba o, o, z rzeczy o narzekaniu to już wszystko było powiedziane. Yy, nadal jednak jest ten element, że, że trochę mnie korci i to jest, to mnie wkurza w tej grze, wiesz, to mnie wkurza w tej grze, że korci mnie, żeby kupić teraz plusa i, i żeby się pościgać z kimś na żywo, dlatego że jednak jest strasznie chujowy handicap tych wyścigach i, i powiedzmy jeżeli się leci wyścig jakiś z tych wyższych poziomów trudności no to jeżeli lecę ze wszystkimi równo, to mam problem i powiedzmy jestem wiesz, na czwartym, na trzecim miejscu i nie mogę go dogonić i cały czas jest, yy, wiesz, pięć razy po kolei wyścig podchodzę jakiś i, i powiedzmy za każdym razem drugi, trzeci, czwarty kończę. Natomiast najprostszy sposób na zaliczenie tego wyścigu na złoto jest taki, znaczy na pierwszym miejscu, nie na złoto oczywiście, bo tu nie ma żadnych medali. W ogóle tu nie możesz nawet zobaczyć jak, jeżeli nie wiem, wygrałeś z kimś o ułamek sekundy, tak zwany, wiecie o długość zderzaka, to było zawsze fajne w każdych wyścigach, kiedy potem widziałeś listę wyników i, i, i ci się pojawiało, że tam o trzysetne sekundy albo dwie wiesz, kogoś wyprzedziłeś, nie, to to zawsze był taki wiesz, wow, ale byłem zajebisty. Ale mi się udało. Tutaj nie ma niestety czegoś takiego, żeby czasy sobie porównać czy, czy coś w tym stylu. To strasznie mnie wkurza. Natomiast yy, najlepszy sposób, żeby taki wyścig wygrać, to jest rozpierdolić się na początku, żeby oni ci uciekli, a potem jak już złapiesz, wiesz, prędkość 250 na godzinę, to okaże się, że oni, wiesz, stoją 500 metrów dalej za zakrętem, czekają, żeby się kolega zgubił nie i wiesz, ich na piździe pełnej bierzesz, wiesz, wyprzedzasz wszystkich, zostawiasz z tyłu i już jesteś, wiesz, zajebisty na prowadzeniu. Nie? No to taki handicap niestety. Oni coś tam w nim podobno poprawili, bo czytałem jakieś logi. Ale, ale to wciąż działa słabo, niestety, więc no, mam nadzieję, że, że aż tak mnie ta gra nie, nie wkurzy, żebym kupił tego plusa, no ale póki co gra mi się fajnie i polecam takie kotlety sojowe, przepis już znacie, możecie sobie, możecie sobie sami o niego zadbać i, i zrobić sobie coś fajnego, bo wydaje mi się, że w tym klimacie konkretnym to, to na plejaka zbyt wiele wyboru nie ma, niestety i oczywiście jest projekt Cars, jest Drive Club, ale to są wyścigi w innym klimacie, a, a jednak jasta po otwartym mieście jest no jest, jest, innym, jest innym jakby doznaniem trochę i tego mi brakowało. No. Okej. Okay. Ja nie chcę nic na temat Need wiedzieć, bo wiedzieć, bowiem już i tak za dużo. E, Tamku, ty nie masz plusa? A, czyli właśnie, jak Rafał zaczął mówić o Plusie, to, to, też mi się przypomniało, że ja musiałem ostatnio zakupić Plusa, i, no, kurczę, no, musiałem zakupić tego Plusa, ale teraz jestem szczęśliwy, bo mam trzy konsole, na które będę dostawać co miesiąc po dwie gry w cenie jednego abonamentu, więc mnie aż to tak bardzo w tym momencie nie boli, jakbym miał kupować tylko dla samej PlayStation 4, tak, no, ale musiałem, no, musiałem kupić, no. I teraz, i teraz jedyne co mi chce co, co, o czym sobie teraz pomyślałem to tak Ale kiedy ty to wszystko ograsz? Eee, Okej okay. słuchajcie, bo to, to, to tak mówię dla słuchaczy naszego podcastu Nie musicie kupować pusa Wiecie jaką macie możliwość z pusem, żeby był za darmo. Orientujecie się w ogóle, czy nie? Nie, zdraź nam tajemną A, wiedzę. Widzicie. Od razu e... White wyskoczymy na pierwsze miejsce, jak jak wiesz. E... Dokładnie tak. Więc <laughs> słuchajcie, jeżeli chcecie mieć darmowego plusa, prosta sprawa, e, tworzycie konto, e, konto, nowe konto umożliwia Wam 14 dni, e, więc przez 14 dni, jeżeli na przykład tak jak Rafał, Rafał teraz e, nie wie, czy dobrze będzie mu się grało, czy nie, jak to działa, więc Rafał, zrób sobie nowe konto. Po prostu nowe konto może być na Europę, nie ma znaczenia. Ustaw sobie, wejdź do tego konta. odpal sobie 14 dni. Wejdź sobie do tego konta. Ustaw te konto, żeby było aktywne. E Tam masz w opcjach ustawienie, że, żeby twoje, twoje konto było podstawowe i żeby było aktywne. Nie wiem, czy podstawowe, czy aktywne, już nie pamiętam. Chyba, chyba, chyba jako podstawowe ustawiasz. Dzięki temu cała Twoja konsola ma plusa, przez przy 14 dni wracasz na swoje konto, odpalasz NFSA i grasz. I możecie tak robić w nieskończoność, bo możemy mieć maksymalnie do 16 kont na konsolach, suwacie je i robicie nowej w kółko i plus jest za darmo. Tak? Fakt faktem nie macie gier, ale online jak najbardziej działa wszędzie. Więc macie pracę domową, szczególnie teraz, ale zobaczcie, coś takiego działa, bo z tego co mi się wydaje to działa. Działa, ale jest tylko jedno małe, takie malutkie, ale e, musisz pod, podpiąć kartę? dokładnie, musi być karta więc e, tu wchodzi kolejna opcja ale to już niestety dłuższa <laughs> filozofia jest ge generator kart kredytowych e, on tego dokładnie ci nie sprawdzi co i jak, on po prostu sobie to zatrzyma i będzie miał. E, wie, wiem, że w internecie jest tego odgroma i normalnie macie generatory kart kredytowych. Ale ja kupiłem konsolę po to, żeby nie kombinować, gdybym chciał kombinować, to bym kupił peceta a okej. Okay. Ale okay. cię załatwiłem Jak nie, Rafale, to nie. Aczkolwiek kiedyś coś tam do mnie, coś, coś, coś pisałeś do mnie, ale być może. No dobra, dobra, dobra. Ja jestem Zobaczymy za wygodny. Na ja po prostu mam konsolę ja wiem, wiem, w spoczynku okay. i, i wiesz, no tak, komórki nie, no, spoko, sobie kupuję spoko, spoko, spoko. grę, wracam do domu, ona już jest zainstalowana, odpalona siadam i grami. To jest, wiesz dla mnie rozwiązanie. No, tak powinno być, tak? A to, że okay. wiesz w tym momencie za wszystko żądają sobie kasy. I jeszcze coraz więcej, tak? Plus jeszcze podrożę no, no sorry, no, taki mamy klimat, no już przecież to się nie cofnie, tak. E, jeden miesiąc. Czy można jeden miesiąc kupić plusa? orientuję się? Chyba tak. Kosztuje 20, chyba 25 albo 9 zł, tak? Ale w, sklep, w sklepach tych zdrapek nie ma, w sklepie masz tylko wersję 3 miesięczną albo 12-miesięczną. 12 nie, ale chodziło mi na storze tak, możesz... możesz, możesz Pamiętacie cenę? 27 coś tam chyba, 27 zł jest. Bo... Więc R Rafale, będzie Cię to kosztowało 13,5 zł, jak zrobisz tak i się pomęczysz. Więc musisz się zastanowić, czy za 10 minut dostałbyś od kogoś 13,5 zł. To się, to się zastanów. To masz e, rozkminę. E, tak czy siak jest taka możliwość. I nie wiem do końca z tą kartą, czy faktycznie ją trzeba podpinać. Możesz może i masz bec, rację. Mo, może i masz rację. Ale, ale mówię, generatorów kart jest miliardy. E, tak czy siak. E, no dobra, to, to tyle chciałem powiedzieć. E, do spin zakończony. Słuchajcie, jedziemy dalej. Tomku, czy chcesz powiedzieć jeszcze o jakiejś grze? no w sumie mogę parę zdań też powiedzieć o, o grze Brothers na, na Playstation 4, bo ostatnio miałem okazję sobie w to pograć mhm. no i w skrócie jest to naprawdę przyjemna, aczkolwiek bardzo krótka gra, to jest to samo co na PS3 było, tak? Bo, tak? dokładnie jest to samo co było na Playstation 3, na Playstation 3 było to też Playstation Plus, więc jeżeli, jeżeli ktoś pewnie każdy już to ograł, kto miał Playstation 3 to powinien za darmo dostać na PS czwórkę? A czy wiesz, powinien, nie powinien? No ja, mi się wydaje, że, że, że no, ktoś kto kupuje czwórkę w tym momencie, Aha. E, no, powinien dostać. No, wszyscy powinniśmy dostawać wszystko za darmo przecież, na no, kurde, no. No tak. Ale, ale czy, czy, byście tą grę kupili za 99 zł? Co? Ona tyle kosztuje? Tak, wersja pudełkowa kosztuje 99 zł i. To sporo trochę. I powiem, że chyba jest to warte swojej ceny. Jest to gra, która opowiada o losach dwóch braci, którzy muszą uleczyć swojego chorego ojca. I w tym celu wyruszają w podróż, żeby zdobyć magiczne lekarstwo. Po drodze spotka, spotka ich wiele, wiele różnych takich Powiedzmy sobie, zręcznościowych i logicznych zagadek, które będą musieli rozwiązać, żeby po prostu pójść fabularnie dalej. Graficznie gra nie zachwyca, bo to jest poziom dosłownie PlayStation 3 i to takiej biednej PlayStation 3, aczkolwiek ma bardzo fajny klimat i urok. To jest taki, powiedzmy sobie, bardziej kreskówkowy świat bardziej taka kreskówkowa grafika jest fajne, jest fajne nie ma czegoś takiego na PlayStation 4 bardzo, bardzo, no powiedzmy sobie podobne jest to do Borderlandsów tylko, że nie takie kolorowe ale, ale ma swój styl ma swój styl i wszystko tam do siebie pasuje co jest ogólnie takim najfajniejszym patentem w tej grze, to jest sterowanie tymi dwoma tymi dwoma braćmi sterujemy Nimi, mianowicie prawa gałka analogowa waszego pięknego kontrolera DualShock 4 odpowiada za ruchy e, młodszego e, brata, a lewa gałka odpowiada za ruchy starszego e, brata. I jeżeli ktoś gra w to samemu, to może mu się naprawdę nieźle tam popierdzielić, kto gdzie idzie, w którą stronę i wymaga to naprawdę dużego skupienia i refleksu, no powiedzmy sobie takiego takiej koordynacji yy, ruchowej. tak Ja grałem w tą grę inaczej, bo grałem w tą grę z moją yy, dziewczyną kolejny raz, kolejna gra, w którą grałem w koopa. Mianowicie ja trzymałem jedną część pada, ona trzymała drugą część pada i mieliśmy pad przedzielony na połowę i każdy kierował swoją, z, swoją postacią. I w ten sposób ta gra jest no, po prostu zajebista. Jest, jest, jest łatwa, ale no kurczę to jest chyba jedna z fajniejszych gier koopowych e, jaka jest na PlayStation 4, która nie jest tak praktycznie grą koopową, tak? E, zagadki są proste, łatwe, przyjemne. I ogólnie końcówka gry bardzo łapie za serduszko. E, śmieszna jest to gierka. śmieszka, no powiedzmy sobie za stówkę ja bym brał. Ja bym ja bym brał jeszcze raz tą grę, tak? W sumie ten. E, powiedz mi Tomku, ile czasu z nią spędziłeś? No to właśnie jak powiedziałem, że jest kró krótka, to no powiedzmy właśnie, sobie no, no. Mm, powiedzmy sobie, to jest grana. na dwa wieczory po, po trzy godzinki maksymalnie. E, tylko, że oczywiście to jest takie przejście jednorazowe bez, e, bez odwiedzania jakichś tam pobocznych, e, pobocznych miejscówek, bez po prostu czyszczenia mapy na 100% bo gra ma fajną jedną rzecz, która pokazuje, jak, jak gry teraz są takie no, ubogie. No, powiedzmy sobie, praktycznie dopiero w połowie gry skumaliśmy się, że, na, że w świecie gry jest bardzo dużo interaktywnych przedmiotów, z którymi po prostu możemy wejść w jakąś interakcję albo ich jakoś użyć. Czego gra w żaden sposób praktycznie nie zdradza i, i nie informuje o tym. To są banalne rzeczy, które praktycznie nie wpływają na, na rozgrywkę. E, powiedzmy sobie mianowicie, jest, jest, jest klatka z ptaszkiem, do której możemy podejść i wciskając jeden guzik otworzyć tą klatkę. tak? E, z klatki wyleci ten ptaszek i tyle. I, i, no praktycznie nic to w grze nie zmienia. Dopiero później widzimy, że w dalszej części gry ten ptaszek siedzi na jakiejś tam gałęzi i to są takie malutkie szczególiki, które właśnie też budują, budują klimat, klimat i atmosferę tej, tej, tej gry i każdy z braci ma inną interakcję z tymi samymi przedmiotami, więc też można troszeczkę sobie czas gry wydłużyć po prostu eksplorując świat ogarniając co tam można dotknąć a czasem efekty takiej interakcji są naprawdę śmieszne jak na przykład oblanie wodą jakiejś tam postaci, co się wiąże z jakąś tam śmieszną scenką i jest też bardzo też taka śmieszna klimatyczna rzecz mianowicie postacie w świecie nie mówią jakimś tam znanym językiem, to są takie odgłosy odgłosy ala Simsów ale bardzo dobrze wiemy o co dokładnie tym postaciom chodzi, tak? więc praktycznie my możemy mówić, mówić za, za, za te postacie wszystkie, które spotykamy w grze i bardzo dobrze wiemy co musimy zrobić, gdzie, gdzie musimy pójść i tyle. No. Powiedzmy sobie, za takie pieniądze gierka, jeżeli macie z kim zagrać w dwie osoby, bo, bo to jest naprawdę ciekawe doświadczenie, grać w grę dla jednego gracza w dwie osoby. Jak najbardziej jestem za. Dobra. Myślę, że ja akurat o Brothers słyszałem wcześniej i chciałem go sobie na trójkę ściągnąć, tylko to już w ogóle był ten etap, w którym już nie miałem trójki i niestety nie zdążyłem. A wiem, że miałem go w plusie. E, dobra, e, ale, ale wiem, że jest dobra i chciałem pograć i wiem, że, że, że jest świetna. Sam sobie spróbował, ale chyba nie za stówkę miał wszystko. E, słuchajcie, jedziemy dalej, zamykamy gierki. E, w tym tygodniu nie ma technologii e, i wcale się nie dziwię. Fakt, faktem e, naprawdę nic wielkiego, ciekawego w świecie gier, technologii filmów raczej nie wychodziło. Nie ma. Więc ale coś jeszcze miałbym do dodania. Zamiast tego. No, mianowicie Rafał. Krótkie ogłoszenie. Bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym rok temu na temat wystawy LEGO. Pamiętacie. Mhm. Tak, pamiętam. Na stadionie Narodowym. Dokładnie. Tak. I jest jeszcze raz. Druga, nowa, czyli tam część ekspozycji na pewno będzie nowa tam. Teraz się, wtedy się Titaniciem, największym na świecie, jakimś, e, który faktycznie robił wrażenie, reklamowali. Teraz zbudowali Air Force One, chyba 11-metrowego. No i jeżeli ktoś nie był wtedy, to wydaje, ja nie będę tym razem się wybierał raczej, ale jeżeli ktoś przegapił, bo wtedy to w sumie tak dosyć późno powiedzieliśmy chyba w ostatnich kilka dni, kiedy była ta wystawa, teraz jest trochę więcej czasu, bo aż do marca będzie, ale może tego tak nie zostawiajcie na, na ostatnią chwilę, bo jak ktoś nie był będzie w stolicy w międzyczasie, niech sobie zaplanuje. Jest, jest naprawdę fajna rzecz do zobaczenia, oczywiście, no jeżeli jesteście zainteresowani tematem, ale polecam i, i niech to będzie Wasza dzisiejsza technologia. Oczywiście znowu na stadionie. Wiesz, jakie są ceny? Chyba nie, nie, nie orientujesz się. To jest co pewnie podobne jak w zeszłym roku. Tam było chyba 30-40 zł za osobę, coś, coś takiego. No to tak Wszystko jak wyjście do kina, nie. Nie? nie ma tam żadnej mhm. stówek. Tam wchodzisz, robisz powiedzmy rundkę przez godzinę albo, albo nie więcej. Tylko na pewno w ostatnie jakieś tam tygodnie to będą straszne kolejki albo jakieś takie gorące weekendy. Tam ja byłem chyba w, w okolicy Walentynek, to, to dłużej stałem w kolejce niż chodziłem w środku, no i to było trochę głupie. Ale w innym terminie na pewno było spoko. Dobra, więc to tyle. Jeśli chodzi o to, słuchajcie, przejdziemy do naszych tematów kulturalnych. Nie robiliśmy tego od miesięcy. I może ja zacznę. Słuchajcie, dwie rzeczy widziałem. Star Wars, o których, o których powiem później, ale też niedługo. Ale chciałbym Wam polecić pewien serial i o nim i o nim zacznę. Słuchajcie, jest nowy serial HBO. W sumie jest. Już się skończył. E, Miał sześć odcinków. E, nazywał się Pakt. E, był z Marcinem Dorocińskim, którego strasznie lubię. To jest jeden z niewielu polskich aktorów, których lubię. Top 3. Ej, sorry, mogę ci się wtrącić. No, e, o ono. Dorocińskim jak na święta tamtego Wiedźmina odpalałem, ten brat mi mówi, patrzy, mówi, ten Wiedźmin to jest Dorociński, no jest stylizowany na Dorocińskiego jak nic. też macie takie <śmiech> skojarzenie? Czy to tak tylko jemu się w głowie widziło? Bo ja jednak tak bardziej się wkręciłem, że to jest Wiedźmin, no bo tych wszystkich spoilerów, znaczy nie w spoilerów, tylko trailerów się oglądałem, screenów i tak dalej i dla mnie to był zawsze yy, typowy wiesiek, ale, ale może faktycznie jakoś tam trochę te rysy twarzy. No ja akurat się nie wypowiem, bo za dużo nie grałem w w Wiedźmina, więc dla mnie nie, ale nie, wydaje mi się, że nie, zupełnie inny głos. Nie, no głos to, e... to oczywiście to jest zupełnie inny aktor, podkłada I, tak, swoją drogą też. I też za zachowanie. Toriciński jest, tak, jest takim aktorem jednej roli, ja, ja bym go tak nazwał. Wszystkie jego role są podobne, więc taki e... polski mnóstwo, Jason Stetham. E... No ale, ale, ale, no tak, ale, ale Jason jest taki bardziej sens sensacyjny, a, a Doryciński, no, ja mam wrażenie, że, że on jest taki no, bardziej dramatyczny, dramatyczny, on, on, ma, on ma, zawsze problemy, on ma, wiesz, on ma jedną taką twarz, to dobrym jest aktorem, ale, ale ma cały czas te same role. Ja tam, zdaniem. ja tam nie wiem, no? kto to tak praktycznie jest, pierwsza słyszę to, ale wklepałem sobie <laughs> w Google, tak, i kurde z twarzy to jest Wiedźmin, nie? Nie wiem, jaką tam gra, jak się oh, porusza. bo jest podobne, widzisz? To, to może, two, może może, twojemu bratu chodziło o, o wygląd. O to wygląd, oczywiście, wygląd. że o wygląd. Aha, no, o wygląd. Chodziło A, o wygląd. No to, no to tak, no to trochę to tak. No. Ej, naprawdę, z twarzy to jest, to jest po prostu Geralt, nie? Dokładnie, Geralt. Aha, aha, aha. No, o, o, tym, o, o tym akurat nie pomyślałem. No, ale... Okej, okay, okej, okay, no. E, dobra, słuchajcie, mniejsza e, o to, e, mówię o serialu, e, więc mamy pakt, nowy serial, e, HBO wzoruje się na serialu bodajże e, szwedzkim albo, mogę się pomylić, szwedzkim albo e, finlandzkim, tak czy siak Skandynawia, układ, e, podobna sprawa, i po prostu Polacy zrobili swoją wersję i słuchajcie, mamy sześć odcinków mamy odcinki po 40 parę minut jak normalne odcinki no i Dorociński jest głównym aktorem tutaj jakiś tam Piotr Grodecki dajmy na to, że przygotowałem się i powiem wam, że on jest redaktorem w gazecie Kurier i w tej gazecie yy, on prowadzi takie jakby śledztwo taki no artykuł na temat swojego brata, który robi tam machlojki, to jest wszystko pierwszy odcinek, i okazuje się, no muszę, muszę trochę go zaspoilerować, żebyście wiedzieli też o, o co chodzi, to jest, mówię, jeden z sześciu odcinków, okazuje się, że brat, popełni samobójstwo. On będzie dochodził coraz bardziej do tego brata i brat popełni samobójstwo. I ogólnie cała opcja będzie polegała na tym, że ludzie wokół niego będą popełniali samobójstwa. Więc to już jest w miarę, w miarę ciekawe. A on będzie chciał rozgryźć, czemu oni to robią. No i tam jest cała intryga, o co tam chodzi. I powiem Wam, że e, zostawi ostatni odcinek. Jeszcze jeszcze nie doszedłem do finału. Wiem, że finał podobno trochę jest słaby. Ale mimo wszystko e, mało jest polskich seriali, które oglądam. Bo nie ma co oglądać. E, ten mnie zainteresował, bo robi to HBO. A HBO na ogół robi dobre seriale, nawet te polskie. E, i, I myślę, że spokojnie mogę Wam polecić jako taki dobry kryminał. Dobrze aktorzy tam są, fajnie to jest w miarę zagrane, oczywiście są takie realia polskie, więc czuć taką polskość w niej, szczególnie, że wszystko dzieje się w Warszawie. Więc e, tak, dobrze się to ogląda, tam scenariusz jest w miarę w miarę sensowny i w miarę jest to wszystko fajnie poukładane. E, myślę, myślę, że jeżeli ktoś kiedykolwiek chciałby obejrzeć jakiś polski serial, myślę, że spokojnie może pakt sobie zarzucić, tym bardziej, że jest świeży i, i, i jest całkiem ciekawy. I, I się dużo ciekawego dzieje, szczególnie, że jest tylko 6 odcinków, więc... Nie poświęcicie mu nie wiadomo jak dużo czasu. Myślę, że po dwóch odcinkach wkręcicie się spokojnie i będziecie chcieli dokończyć go całego. A raczej drugiego sezonu nie będzie, bo to jest jedna cała historia. I ona się kończy, i raczej się nie otworzy. No, to tyle, ile chciałem powiedzieć o pakcie, więc zostaniemy przy Dorocińskim, bo Rafał chce Wam polecić inny film. Tak, Człowiek jednej roli. Człowiek jednej roli, zwany Dorocińskim. Zagrał też dosyć dawno temu w firmie pod fajnym tytułem Jack Strong fajnym, taki trochę ten tytuł naciągany, że znaczy, podobno taka była ksywa jego, naprawdę, no ale ale tak, tak sobie wymyślili jakoś mi ten tytuł nie odpowiada. Słuchajcie, no film opowiada o jakimś tam polskim wojaku, który, krótko mówiąc, zostaje szpiegiem na rzecz Stanów Zjednoczonych i, i o tym, jak go ewentualnie tutaj y, starają się wykryć I, i to jest takie półtorej godziny kina, Również w polskich klimatach, czyli tam wiecie, woda się leje w, wo w wojsku, prawda, co chwila problemy, wchodzi do domu o 23.00, pierwsze co odpala papierosa, tam nikt się nie martwi, wiecie, takimi rzeczami, yy, dzieci przybiegają, dobra, wypierdalać do łóżka i tak dalej, nie? No, no, normalny klimat taki typowych lat, yy, lat 80., natomiast, yy, czy tam w zasadzie 70., przepraszam ale jest fajny, ja lubię ten klimat i, i dos został dosyć dobrze odzorowany. Yy, Dorociński się spisał dlatego, że no on, tak jak tutaj Krystian powiedział gra, gra człowieka z problemami tutaj oczywiście też ma problem, jakieś tam brzemię nosi w sobie, nikomu się z tym nie dzieli oczywiście, no bo jak szpieg miałby z kimś pogadać yy, przecież na luzie no więc yy, więc jest to typowa rola dla niego na szczęście film jest poprowadzony w taki sposób, że nie, nie, nie jest filmem dokumentalnym, tak? Czyli jest tam jakaś też, powiedzmy, jakiś twist, jakaś akcja i, i dlatego warto go obejrzeć do końca. Bo powiedzmy, że jak ktoś się tam bardzo jakoś nie, nie, nie wczuje, to, to może go ten film zaskoczyć, tak? Na koniec. I, i to jest w sumie fajne. A że leci on teraz, ciągle teraz już na jakichś powtórkach, jako stosunkowo nowy film, ale wiecie, że te nasze filmy to, to trafiają do wydań DVD z gazetami już dwa miesiące po premierze, to myślę, że na pewno gdzieś traficie, jak jeszcze się na to nie skuśliście, coś wam klimat nie odpowiadał, myślę, że, że jednak warto, bo, bo parę tam ciekawych rzeczy yy, powinno się pojawić na koniec. E, tak, A ja jeszcze tego? E, tak, ja oglądałem... Yy... Oglądałem i powiem Ci, że e, osobiście myślałem, że będzie lepszy, więc e, ja osobiście mówię, że e, w serialu zagrał lepiej. Znaczy w, w tym filmie zagrał lepiej, ale serial mi się bardziej podobał, no bo powiedzmy, że Dorociński w pakcie to w ogóle jest już kompletnie dorocińskim, a, a jednak w tym serialu to próbuję jednak coś tam zakać. Ja lubię takie seriale, które mają wiesz po kilka odcinków, bo można powiedzmy trochę głębiej tą historię opowiedzieć, nie? co by nie było, natomiast e, hmm. jak na półtorej godziny film, no w miarę jakoś tam ten klimat zbudowali, no z tym, że ja w ogóle bez oczekiwań podchodziłem do tego filmu jak do jak większości jakichś tam utworów polskiego kina. No właśnie Więc a ja miałem jest, troszeczkę... Miałeś oczekiwania no, no, może oglądałeś za tak, bardzo przy premierze nie, bo, kiedy bo, hype był i wiesz i, i to może dlatego nie? Ale ktoś mi jeszcze, jeszcze, wiesz, nakręca mnie na to. nie. mówię, o kurde, ale to musi być rewelacyjne, no to obejrzę. No. Nie, no, co, no rewelacji tak, tu nie tak, ma, ale tak, to jest taka, no, myśl, no, myślę, że taka siódemka. No, szó szóstki bym nie... Nie, wiem, nie taka, ale, taka siódemka, ale tu jest. film jest jak najbardziej do polecenia. Ale myślenia. Słuchajcie, to jak jesteśmy, mamy chwilę jeszcze czasu, a, a jesteśmy przy tych klimatach takich szpiegowskich, jak wspomniałem, no trochę, trochę to jest fajny klimat, przynajmniej mi odpowiada ja zawsze jakieś czytałem takie, takie książki z tamtych lat, ta zimna wojna i w ogóle i jest fajny serial, który był grany swego czasu na, na, na którymś z kanałów, z kablówki nie wiem, w sumie trzeci sezon też leciał bo trzy sezony są teraz wypuszczone Amerykanie The Americans jakby oryginalny tytuł. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym kiedyś? Ja się z tym kompletnie nie spotkałem. To jest serial opowiadający o życiu dwójki tajnych agentów rosyjskich, tak tajnych, którzy zostali po prostu tam wrzuceni, wiesz, pod... Wychowani po to, żeby być agentami, wrzuceni jako po prostu sztuczne małżeństwo, na miejscu już w Stanach sobie tam zrobili dzieci i po prostu teraz mają, wiesz, tam po 30 lat i wiesz, nocami gdzieś tam się wymykają, wykonują jakieś tam, powiedzmy, zadania, misje, wiesz, narzucone przez yy, ambasadę. Yy, przez wywiad swój, wiesz, tu kogoś zabiją, tu kogoś przesłuchają, tu coś ukradną, a w ciągu dnia oczywiście budują swoją przykrywkę, tak? Jednocześnie tam z drugiej strony wątek jest agenta FBI, który o dziwo gdzieś tam jeszcze, wiesz, z nimi się okazuje, że, że całkiem jest niedaleko, no i Trzy sezony były całkiem, całkiem fajne. Jest dosyć brutalnie, są takie wiesz, nie, nie ma koloryzowania. Znaczy nie chodzi o to, że tam się krefleje na każdym kroku, tylko jakieś tam są, powiedzmy, że rzeczywistość nie jest podkoloryzowana, jak pokazują. Wiesz, jak, jak tam Ruscy ich szkolili, to, to tam jest wiesz, bez ogródek, bez niczego nie? I, i oni mają takie fajne rozterki bo wiesz, z jednej strony trochę te Stany Zjednoczone kuszą z drugiej strony są oddani misji, z trzeciej strony ktoś im tam grozi, z czwartej strony mają dzieci i chcą dla nich jak najlepiej i, i tam wychodzą bardzo fajne elementy, ja sobie przypomniałem ostatnio o tym serialu bo, bo przestałem go na drugim sezonie oglądać jak się akurat tam przeprowadzałem i, i nie miałem kablówki no i gdzieś tam tą, tą poszukałem tego trzeciego sezonu i całkiem, całkiem powiedzmy też się ciekawie gdzieś tam rozpoczyna, więc na pewno warto nadrobić, jak lubicie takie klimaty szpiegowskie to jest to, to chyba jeden z lepszych seriali będzie, bo w zasadzie nie ma zbyt wiele produkcji w tym klimacie okej, okay. dobra więc to tyle jeśli chodzi o seriale i i, i i jego twórczość ostatnią. Ale słuchajcie, e, Przebudzenie Mocy. E, byłem. E, byłem, e, powiem wam, że byłem. E, I nie będę spoilerował. E, żeby nie było, drodzy słuchacze, jak nie byliście jeszcze w kinie, to... No to możecie pójść albo nie pójść. Zaraz wam powiem, czy, czy, czy jest sens w ogóle. Więc e, słuchajcie, no mamy tą kontynu kontynuację... 20 lat po, po szóstej części podobno to jest, więc w miarę do przodu. Czy musicie znać poprzednią, e, poprzednie części? Wypadałoby. Wypadałoby, bo może jakoś tam mocno się nie wiążą z tą siódmą części. Na pewno sobie spokojnie poradzicie, to jednak lepiej będzie się Wam oglądało, jeśli obejrzycie przynajmniej szóstą część. Ale szóstą część nie ogarniecie piątej, więc no raczej znajomość trylogii, przynajmniej tej starej e, powinna być. Więc, czyli mam, mam tu na myśli część czwartą, piątą i szóstą. E, no, e, to, to chciałem powiedzieć, e, i słuchajcie, e, jadę. E, mamy Gwiezdne Wojny, e, mamy nowego aktora, e, mamy nowego reż, reżysera Abramsa. E, I słuchajcie, czy udało mu się? No, udało mu się, udało mu się, ta siódma część jest niezła. Jest niezła, dobrze się ją ogląda, fajnie się, no, fajnie jest wrócić do, do tego klimatu. No Ja na, na Star Warsach akurat starych nie byłem, bo byłem za młody, ale na, na nowych, na wszystkich częściach byłem z tej nowej trylogii, czyli mam to na myśli części od 1 do 3. No i fajnie było wrócić do kina, usłyszeć jeszcze raz tą świetną muzykę i wrócić w tym, w tym samym starym klimacie, tak? Słuchajcie, film jest stosunkowo długi, 2,15, du dużo się w nim dzieje, tak jak już powiedziałem, nie chcę za bardzo mówić o fabule, ale mamy tego Star Troopera, który pomaga Głównej bohaterce. No i oni sobie tam radzą. W sumie nie, nie będę wam mówił o, o, o fabule. Powiem natomiast parę rzeczy. Pierwszą rzecz powiem wam, że główny przeciwnik ich... Czyli e, mam to na myśli tego Kyla. E, słuchajcie, e, on w pewnym momencie zde, zdejmie maskę zobaczycie kto to będzie. I powiem wam, że bardzo mi się nie podoba to, że to się stało. Że on pokazuje kim jest i jak na dobrą sprawę wygląda. Bo ten zły, który jest na każdym trailerze jest świetnie zrobiony. Ale jak zdejmuje maskę, to powiem wam, że plus 8 do... minus 8 do zajebistości. No po prostu nieporozumienie. Jak, jak ja zoba, zobaczyłem na tego aktora, jak on wygląda bez tej maski, to naprawdę zastanawiałem się, czemu on to zrobił. Czemu, cze, czemu reżyser pomyślał, wpadł na pomysł, żeby jednak e, pokazać go e, no tego aktora, kto, kto to dokładnie gra i jak on dokładnie wygląda. Więc ten główny zły, czyli... E, Kylo Ren jest beznadziejny dla mnie osobiście, ale to, to myślę, że nie jest żaden spoiler, bo możecie w ogóle to olać, kompletnie to olać. Słuchajcie, końcówka jest stosunkowo ciekawa, nie będę Wam o niej mówił, ale oczywiście nawiązuje do, do przyszłych części i dużo mówi też o, poprzedniej, o poprzednich wydarzeniach, jakie miały miejsce... Słuchajcie, no to są Gwiezdne Wojny, tak? Więc e, ludziom dużo jest opinii, że to jest najlepsza część Gwiezdnych Wojen. Najlepsza czy nie najlepsza? Ech, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie jest najlepsza. Najlepszą częścią jest moim zdaniem część piąta, ale jest dobra. Jest dobra. Myślę, że jest najlepsza część, jeśli chodzi o nową trylogię, bo 1-3 to, to było stosunkowo przeciętne kino, średnie. E, jakichś tam wyższych lotów e, nie było tak, e, ta siódma część myślę, że jest lepsza, chociaż poprzeczka nie jest zbyt wysoka, nie oszukujmy się ale ale najlepszą częścią moim zdaniem to jednak nie jest e, co chciałem jeszcze powiedzieć o nowych Star Warsach, powiem wam tylko tyle, że jeżeli nie oglądaliście poprzednich części, to nie idźcie na siódemkę e, bo chyba nie jesteście żadnymi fanami w takim razie, więc po co się męczyć na siódemkę na siódemce po co iść na ten po prostu wielki hype, który jest z Star Warsy? Wszędzie otwiera się lodówki, Star Warsy, wszędzie Star Warsy. No nie oszukujmy się, jest wielki hype i nie ma co tracić czasu, jeżeli faktycznie nie oglądaliście żadnej poprzedniej części. Po prostu obejrzyjcie sobie poprzednie części. Częściej poczekajcie, aż, aż wyjdzie ta siódma część, bo po co się męczyć tak na dobrą sprawę, tak? bo Star Wars i wszyscy Star Wars, ja też na Star Warsy, No to to jest słabe. Ten film jest dobry, ten, ten film bardzo dobrze się ogląda, jest w miarę przyjemny, ale ale mówię, jeżeli nie jesteście fanami, to nie macie tam e, tak na dobrą sprawę czego szukać. No, no Nie oszukujmy się, to jest dalej piu, piu, piu, to jest dalej e, Star Warsy jeszcze z tą nutką Disneya, więc one są takie troszeczkę urzecznione, chociaż zawsze trochę były takie Delikatniejsze niż, niż, dajmy na to, moim zdaniem, Star Trek, więc kto jak woli, tak? Dobra część, dobra część dla fanów serii. Myślę, że inni powinni za, zacząć od pierwszej i, i być może jak, jak obejrzą sześć części i będą mieli mało, to nie pójdą na siódmą, bo, bo innego sensu nie widzę, e, tak. To, to chciałem powiedzieć, e, więc e, macie moją opinię. Chłopaki dopiero będą oglądać, więc e, więc oni ewentualnie coś może dopowiedzą w następnym odcinku. E, dobra, macie jakieś pytania do mnie, chłopaki? Nie, nie, nie mówiłem nic o fabule, więc e, więc o fabule się nie pytajcie po prostu, tak? A, e, ewentualnie powiem wam, że ten nowy robocik, e, BB, on tam się nazywał chyba Aid. Tak czy siak ten, ten nowy robocik jest świetny. No ale, ale w filmie i tak spotka się wszyscy, wszystkich tych robocików, więc, więc spoko. No. Pytania do mnie? To, Tomku, masz coś? Nie, dobra. W takim razie Rafał Rafał pewnie też nic nie ma. Nie, nie, nie. Nie ja słuchałem. No i, i bardzo dobrze. Ja sobie w tym czasie ściągałem obcech, izolację na Xboxa, one bo jest w promocji za 34 zł. Ale super, ale super. E, dobra, słuchajcie, więc myślę, że po mału będziemy kończyć odcinek. Ja jeszcze coś zachwytuję i zrobię to w miarę szybko. Chciałem to zrobić dwa tygodnie wcześniej, ale, ale niestety e, zabrakło nam czasu, więc e, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, Fallout 4 była aktualizacja. E, fajnie, do Fallouta wchodzi aktualizacja, więc każdy sobie myśli, e, no to pewnie e, naprawią... To, co. Te, te problemy, które były, czyli inne najważniejsze, dro, dropy, tak. Żeby ta animacja w końcu nie, nie skakała tak jak powinna. I co zrobili? Poprawili dropy. Nie skacze. Albo skacze bardzo mało. Ale kosztem cieni. Po. posłał ten. Y, zmniejszyli cienie, więc albo tych cieni nie ma, albo. Znaczy, cienie są, ale jest ich bardzo mało i po prostu są uproszczone. Tak bym to powiedział. Więc, no. Coś za coś. Szkoda, że mają taki problem z optymalizacją tego falauta, Ale to, to... już prośby do Bethesdy. Niestety. Dobra, to, to chciałem powiedzieć. I druga rzecz. Słuchajcie, druga rzecz. Druga rzecz jest po prostu... E, dla mnie jest rewelacyjna, więc ja musiałem o tym powiedzieć. Chciałem wam o tym powiedzieć stosunkowo e, dużo wcześniej. Ale, ale ja myślę, że, że ta wiadomość będzie cały czas aktualna. Więc to, że dowiadujecie się o niej trochę później to nic się nie stanie. Słuchajcie, Kickstarter, jak wiemy, ma dużo plusów, ma dużo minusów, ludzie wrzucają różne projekty, można kupić wszystko. Wszystko po prostu, wszystko, wszystko jak leci. No i, i poza tym, że można kupić, to są pewne plusy i minusy tego, tak? Więc wyobraźcie sobie, że na Kickstarterze w 2013 roku był, była gra, która się nazywała Projekt Phoenix. Pewnie nikt o nie słyszał. Może są jakieś jednostki wybiórcze, które o niej słyszały. Tak czy siak, było sobie to na, na Kickstarterze. I słuchajcie, ona miała wyjść, ona miała wyjść bodajże w połowie tego roku, 2015. Więc byłeś sobie w 2013 roku, więc fajnie, no, wie, że Twoja gra wychodzi za półtora roku. No to. No to Płacisz i, i, i, i oczekujesz do, do tego tytułu. No i co? No i, no i słuchajcie, okazało się, że jednak projekt Phoenix nie wyjdzie w tym roku, czyli w 2015 w połowie, tak, tak jak mieli zaplanowane. Pamiętam, że dwa miesiące temu zapowiedzieli, że jednak nie pojawi się w tym roku, ale pojawi się i tu uważajcie w 2018 roku i najśmieszniejsze jest to tak, czyli, czyli praktycznie 3 lata przedłużałem premierę, więc ja myślałem, że w tym roku pograłem, a nie jednak program za 3 lata, więc e, najgorsze jest to, że jak kupujemy rzeczy z Kickstartera, to nic z tym nie możemy zrobić, bo umowy są tak spisane, bo, bo to wszystko, co Kickstarter e, podpis, znaczy, no, podpisuje, no można powiedzieć, że podpisuje, ale za, zawiera tą umowę całą i, i, i tą całą sprzedaż z firmą, która dajemy na to Wypuszcza jakąś grę. Eee, Mają ma zapewnieni twórcy, że to może się przedłużyć i po prostu użytkownicy muszą czekać, więc e, trochę z tym starym Citizenem jest podobna opcja, to już e, oni zarobili hektolitry pieniędzy i to dalej nie wyszło i to jest w fazie beta, fakt faktem wygląda to zajebiście, ale... Miejmy nadzieję, że to kiedyś wyjdzie, i tu macie podobny przypadek, tak? W 2013 kupujecie sobie grę na jakich starterze, no i co, no ile można czekać? No i co, i będziecie 5 lat, i, i być może jeszcze dużo, bo zapowiedzieli w 2018 roku, ale nie wiadomo jak będzie. Mnie to martwi tylko moje szczęmu, bo czekam na szczenmu, Nie, nie na jakich starterze, ale ja mimo wszystko to czekam na to, a to ma się pojawić dokładnie za rok. Więc mam nadzieję, że za rok wyjdzie moje shenmu i będę mógł sobie w to pobrać. Tak, to tyle jeśli chodzi o Kickstartera, więc po prostu uważajcie sobie, żecie, bo, bo z tym jest dużo różnie. Na ogół jest ok, ale czasami macie wybitne jednostki, które chcą się wyróżnić, no i niestety jest jak jest. No, Dobra, to tyle chciałem powiedzieć. Słuchajcie, myślę, że już możemy pomału kończyć standardowo wchodźcie do nas, wchodźcie na bezimienny.pl, na padporta.pl, tam nas zawsze usłyszycie tak samo na YouTubie i na Twitchu mamy kanał, w którym gramy w gierki, dokładnie Tomek i omawia je dokładnie, oczywiście Facebook, Facebook i, i nasza strona facebookowa wchodźcie, polubienia są zawsze przydatne i tyle, i tyle, słuchajcie 50 odcinek, 50 odcinek jakiś milenium, ale chyba nie żadne milenium nie będzie po prostu będziemy nagrywać cały czas w nowym roku, słuchajcie jakieś życzenia noworoczne, chłopaki? dużo dużo, dużo gier dobrych gier dużo, dużo dobrych gier e, Rafale? ale nie jest dużo czasu na te gry Dobra, słuchajcie, tak jak mamy dużo gier i dużo czasu na te gry, to co? To kasy dużo jest na te To może ja powiem, żeby... O, chciałem powiedzieć, żeby było więcej konsol, żeby było więcej jeszcze tych gier, ale, ale, ale w sumie tak, żeby po prostu w przyszły rok to w lepszą ilość gier jakościowo Chociaż chociaż ten rok nie był taki zły, tak, tak jak sobie spojrzymy, ale, ale jednak żeby był większy rozstrzał, żeby było więcej gatunków, które zostały w jakiś sposób olane w tym roku, bo dużo mamy takich gatunków, a fajnie by było pograć więcej bijatyk, tak jak kiedyś, czy więcej wyścigowych gier, no. To tyle. To tego mogę sobie Wam drodzy słuchacze i nam życzyć. A My słyszymy się już za rok. A słyszycie się z Rafał Radomyski. Dzięki, cześć. Tomek Zawacki. Dzięki za uwagę i szczęśliwego nowego roku. Dokładnie tak. I za rok usłyszycie również mnie, czyli Christian Kender. I co? I słuchajcie się, trzymajcie się drodzy słuchacze. Żegnam.